Ja pozbawiam życia i darzę życiem, i ja ranię i leczę, i z ręki mojej nikt się nie zdoła wyrwać. Gdyż podniosę ku niebu moją rękę i powiem, ja żyję na wieki. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 32, wersety 16-21 Rozdział pierwszy Witam serdecznie po raz kolejny zapraszając na dziesiąty odcinek serii noszącej tytuł Apokaliptykus Poszukiwać Zaginionej Prawdy. Odcinek ten jest już piątym i zarazem ostatnim regularnym odcinkiem omawiającym postać Jehoszuły, syna Bożego oraz cieśli Jehoszuły, Efraimczyka, proroka z Galilei. Mianem syna Bożego określam jedynie tę duchową osobę, która stąpiła z wysokości w ciało cieśli Jehoszuły, potomka Józefa, a nie Judy, jak wykazują przy Bożej pomocy. Jak wiemy, stąpił on, by wypełnić chwalebne zadanie zniweczenia dzieł szatańskich zarówno w niebie, jak i na ziemi oraz ozalenie wybranych bożych. Obecnie siedzi po prawicy Najwyższego i pomnaża stada swoich wiernych przed wyprowadzeniem ich do swej ojczyzny. Aby nie owijać w przysłowiową bawełnę, przejdę od razu do rzeczy. Odcinek ten rozpocznie od kontynuacji prorod w Zacharia, czyli Zachariasza, a mianowicie od osłonięcia kolejnej manipulacji pismami wykorzystanej przez odstępców od wiary w pismach Nowego Testamentu, a konkretnie w Ewangelii Mateusza w rozdziale pierwszym. Mowa jest o prorostwie Zachariasza z rozdziału 9, które zostało wkomponowane w historię wjazdu proroka do Jeruzalem. Historia ta jest wszystkim dobrze znana, gdyż przedstawia wjeżdżającego na osioku do Jeruzalem wśród wiwatujących tłumów rzekomego potomka Dawida. Historię tę omówią szczegółowo w odcinku 12 pod kątem ujawnienia kłamstw zawartych w pismach Nowego Testamentu. Teraz przytoczę prorostwo Zacharia z rozdziału 9, o którym już wspominałem, a będące podłożem tej manipulacji. Posługuję się przekładem Biblii Tysiąclecia, ze względu na wierniejszy przekład niektórych fragmentów. Wyrok. Słowo Pana. W krainie Hadraku i Damaszku będzie jego odpoczynek, gdyż do Pana należy oko Aramu, jak i wszystkie pokolenia Izraela. Zarówno Hamat, który z nim graniczy, jak i Tyrisydon, bo mądrość jego jest wielka. Tyro otoczył się wałem obronnym, nagromadził srebra jak piasku i złota jak błota na drogach. Jednak zawładnie nim Pan i jego bogactwo strąci w głębie morza, a jego samego w ogniu strawi. Aszkelon, widząc to, z bojaźnią zadrzy, podobnie gaza pogrąży się w trwodze i ekron zawiedzie się w nadziei. Król z gazy będzie usunięty, opustoszeje z mieszkańców Aszkelon, a lud mieszany osiedli się w Ażdodzie. Na proch zetrę pychę Filistyna i z krwi oczyszczę mu usta i jego zęby z ofiary plugawej, Wówczas ją stanie się reszką, która należy do Boga naszego, jak jeden z rodów Judy. Ekron zaś będzie jak Jebuzyta. Sam będę dla domu mego strażą i ochroną przed przechodniami, i przemoc wroga już go nie dosięgnie, gdyż wejrzałem na niego w jego nędzy. Raduj się wielce, o syjonu, wołaj radośnie, curo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.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 Dzisiaj Cię o tym zapewniam, że Cię nagrodzę w dwójnasu, albowiem Judę trzymam w pogotowiu, jak łuk napinam Efraima, jak włócznię kieruję synami Twymi Syjonie, przeciwko synom Twoim Jawanie i miecz mocarza z Ciebie uczynię. Pan się zjawi nad nim, jak błyskawice zlecą jego strzały i Pan Bóg Wszechmogący zadnie wróg. Nadciągnie w szumie wichru z południa. Pan zastępów będzie ich osłaniał, zniszczą i zdepczą kamienie z proc i krew będą pili jak wino i będą jej pełni jak czara, jak rogi ołtarza. W owym dniu Pan ich Bóg da im zwycięstwo jak klejnoty w koronie i poprowadzi swój lud niby trzodę, bo są jak drogie kamienie w ozdobnej koronie, co błyszczą światłem ponad jego ziemią. Jak dobry i jak uroczy będzie ten kraj, zboże da wzrost młodzieńcom, a młode wino dziewicom. Proszę Państwa, o czym tu w ogóle dyskutować? Proroctwo aż do wersetu dziewiątego omawia zagadnienia lokalne dotyczące wrogo nastawionych sąsiadów Izraela. Zapowiedź dla nich, jak na przykład dla Aramu, Miasta Tyru dotycząca jego zburzenia dla Aszkelonu będącego miastem filistyńskim dotyczy najazdów Aleksandra Wielkiego. Nie można mieć tu chyba żadnych wątpliwości, że mowa jest o zjawiskach typowo lokalnych, a nie o jakimś globalnym znaczeniu. Przypadek króla, którego wymienia prorok może dotyczyć jedynie dwóch wydarzeń. Pierwszym byłoby pojawienie się potomka w linii Dawida pod postacią wspomnianego już Zorobabela, zarządcy Judei. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę, że ani okres spisania prostwa ani okres, którego ono dotyczy, nie są nam znane. Prorok Zachariasz należał do pierwszej fali repatriantów juzkich powracających z babilońskiej niewoli i nie wiadomo, kiedy otrzymał swoją wizję. Może jeszcze w niewoli. Mógł on zatem donosić albo o wydarzeniach, które miały bezpośrednio nastąpić, albo też o bardzo odległych w czasie. Musiał być on także z znienawidzonym Efraimitą, prorokującym jednak bardzo pomyślnie dla Judejczyków. Nie mógł być ani lewitą, ani Judejczykiem, czy nawet beniaminitą, gdyż żadnemu z plemion poza rodem Józefa nie została powierzona moc prorokowania. Postać Zorobabela wspominałem wielokrotnie, jak choćby w poprzednim odcinku, gdy odsłaniałem podobnego rodzaju manipulacje w XXIII rozdziale prorozstwie Również i tam mowa była definitywnie o nim jako o latorośli Bożej z pokolenia Dawida, ale także, że będzie rządził sprawiedliwie na ziemi, ale w znaczeniu lokalnym, co także wyjaśniliśmy. Mowa była także, że za jego dni, czyli za dni jego panowania, Judea i tylko Judea będzie cieszyła się pokojem. Wszystkie te wypowiedzi spotykamy także i w tym proroctwie i także tu, mają one charakter czysto lokalny oraz są one ograniczone czasowo. Manipulacji dopuszczono się w pismach Nowego Testamentu, wprowadzając fragment o władcy wjeżdżającym do Jeruzalem na osiołku, a dotyczącym namiestnika Zorobabela, by stworzyć mit o cieśli z Nazaretu wjeżdżającym na osiołku niczym król. Wypowiedź została wkomponowana w historię Jehuszuły, czyniąc z niego władcę, króla, którym przecież wcale nie był, w celach, które jeszcze omówimy, by uwiarygodnić naukę tzw. ojców kościoła. Na pewno zauważyli Państwo, na co zresztą nieustannie zwracam uwagę, że bez wyjątku wszystkie prośby dotyczące króla odnoszą się do raju, do okresu posądzie ostatecznym i obaleniu władzy szatana, ponieważ tylko wtedy może zapanować sprawiedliwość na ziemi. Nie można mieć też wątpliwości, że generalnie w przypadku mowy o królu czy władcy może jedynie chodzić o tego finalnego potomka Abrahama, który będzie rządził w raju. Ponadto pisma rozgraniczają wyraźnie losy dotyczące osoby owego króla, a losy Mesjasza, który miał umrzeć na krzyżu. Zbiegają się one dopiero w apokalipsie Jana, ukazując tego samego ducha, który zginął na krzyżu obejmującego władzę nad światem. Także mówienie w przypadku wersetu dziewiątego, że odnosi się do króla nad całym światem, oznaczałoby tak czy tak okres po wyratowaniu wiernych i zgładzeniu grzechu. Byłaby to zatem bliżej nieokreślona przyszłość. Poza tym zwróćcie Państwo uwagę, że w wersecie dziewiątym król wjeżdża do Jeruzalem na osiołku, a w kolejnym wersecie mowa jest, że zniszczy narzędzia wojenne z Efraima i Judy oraz że rozprawi się z ich wrogami. Jego władza ma rozciągać się od morza do morza, czyli od morza zachodniego, oznaczającego Morze Śródziemne, aż po morze na wschodzie, czyli Morze Czerwone. Od północy prawdopodobnie od brzegu rzeki, którą jest w tym przypadku zapewne Eufrat, aż na południe do granic ziemi egipskiej. Przypadek tak wpływowego króla Izraela nie miał jeszcze miejsca, co jest dowodem, że wypowiedź może dotyczyć jedynie owego finalnego potomka Abrahama. W poprzednim odcinku omawiając 23 prostwo Jeremiasza, również tłumaczyłem użycie słowa ziemia w znaczeniu lokalnym, a globalnym. W przypadku tamtego prostwa dopuszczano się dokładnie takiej samej manipulacji. W wersecie 11 mowa jest o krwi przymierza, ale w znaczeniu krwi przelanej w Jeruzalem, gdy Babilończycy spalili miasto jako kary za jego odstępstwa. Owo spalenie, o czym należałoby wspomnieć, było konieczne jako forma oczyszczenia skażonego miasta. Ogień Babilończyków był ogniem oczyszczenia skalanego wiarołomstwem Jeruzalem, o czym wspominał Jeremia w rozdziale 19, wersetach 12-13. Tak postąpię z tym miejscem, mówi Pan, z jego mieszkańcami. To miasto uczynią podobnym do Tofet i będą domy Jeruzalemu i domy królów judzkich nieczyste, jak miejsce Tofet, wszystkie domy, na których dachach spalali kadzidła wszystkim zastępom niebieskim i lali ofiary z płynów cudzym Bogom. Również w przypadku omawianego proroctwa dopuszczono się podobnej manipulacji, a faktem wynika z wypowiedzi zawartej właśnie w wersecie 9, gdy mowa jest o Jeruzalem. Dalsze wersety proroctwa donoszą jednak o nadciągającej agresji ze strony Grecji, a więc ze strony Aleksandra Wielkiego, do której jednak nigdy nie doszło. Wypowiedź sugeruje walki między dzielnymi Izraelitami, które jak przynajmniej oficjalnie wiadomo nigdy nie miały miejsca, gdyż najwyższy rzeczywiście rozpostarł swój parasol ochronny nad odrodzonym państwem izraelskim. Wygląda na to, że Grecy ciągnęli głównie brzegiem Morza Śródziemnego i nie zapuszczali się w głąb lądu. W ten sposób po zajęciu Syrii oblegali i zniszczyli Tyr, by następnie pomaszerować na południe. Burzyli jedynie miasta stawiające im czynny opór, takie jak Gazę czy Aszkalon i inne, znajdujące się na wybrzeżu. Potem opanowali Egipt. Izrael został praktycznie nietknięty. Szanowni Państwo, proroctwo to nie ma niczego, podkreślam, niczego wspólnego z losami Mesjasza, które opisują Ewangelię. Owa historyjka, którą zajmę się ponownie w odcinku 12, została wymyślona i skrzętnie wkomponowana w losy cieśli Jehoszuły, by uwiarygodnić jego osobę jako króla nad światem, co jest wierutnym kłamstwem. Teraz przejdziemy do kolejnej z najbardziej kontrowersyjnych wypowiedzi zapowiadającej sprzedanie Jehoszuły za przysłowiowe 30 srebrników. Z proroctwem tym związana jest jednak kolejna bardzo poważna manipulacja tzw. ojców kościoła odstępców, którą objaśnię w wykładzie proroctwa. Mowa jest o proroctwie, spisanym w rozdziale jedenastym wersetach siedem do czternaście tejże księgi Zachariasza. Tak rzekł Pan do mnie. Paść owce przeznaczone na rzeź, ich kupcy zażynają je bezkarnie, a sprzedający je mówią, błogosławiony Pan, gdyż wzbogaciłem się, ich pasterze nie oszczędzają ich, dlatego też nie będę oszczędzał mieszkańców kraju, mówi Pan, i oto wydam każdego człowieka w ręce jego bliźniego i ręce jego króla, a oni zrujnują kraj i nikogo nie wyrwę z ich ręki. Pasłem więc owce przeznaczone na rzeź dla handlarzy owiec i wziąłem sobie dwie laski. Jedną nazwałem przychylność, drugą zaś nazwałem jedność. Tak pasłem owce. W jednym miesiącu usunąłem trzech pasterzy, ale uprzykrzyłem je sobie, a one też poczuły do mnie niechęć. Dlatego rzekłem, nie będę was pasł. Co ma umrzeć, niech umrze, co ma zginąć, niech zginie, a te, co pozostały, niech pożerają się nawzajem. Potem wziąłem moją laskę przychylność i złamałem ją, żeby zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami. I zostało zerwane w owym dniu, a kupcy owiec, którzy mnie pilnowali, poznali, że to było słowo Pana. Wtedy rzekłem do nich, jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie. I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie, wrzucie do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali. Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca. Potem złamałem moją drugą laskę, jedność, aby zerwać braterstwo między Judą a Izraelem. Rzeźnymi owcami wymienionymi w wersecie czwartym są oczywiście Izraelici, którzy są zwodzeni i wyzyskiwani do niecnych celów przez pasterzy, czyli przywódców religijnych. Ci, wykorzystując swoją przewagę nad nimi, błogosławią Boga za zyski, jakie utrzymują z tego wyzysku. Jest to krytyka kapłaństwa żydowskiego, które nie dostrzega swych złych uczynków w stosunku do swych podopiecznych. Werset szósty donosi o ślepocie owieczek, które dają się sprowadzać na złą drogę i nie szukają Boga, za co Pan wyda jednego w ręce drugiego i będą zwalczać się nawzajem. Opis ten jest wiernym odzwierciedleniem historii świata. Należy zwrócić uwagę na fakt, że prorok Zachariasz prorokował z absolutną pewnością już po powrocie do Jeruzalem, co oznacza, że prorokował o rzeczach przyszłych, a nie uskarżał się nad przeszłością Izraela. On donosił o przyszłości narodu, który jeżeli pozostanie wierny, będzie posiadał dalszy dostęp do Boga. Wiemy jednak, że już Malachiasz krytykował Judejczyków za ich ponowne odstępstwo, co jest dowodem na zniweczenie szansy na tę świetlaną przyszłość. Zachariasz prorokował o przyszłej wierności i bogobojności Judy, która, jak wiemy, jednak szybko przeminęła. Prorok otrzymał polecenie symbolicznego wypasania owiec, by ukazać ludowi wyrocznię Bożą. Obie laski opisane w wersecie 7 są w rzeczywistości symbolami przymierza z ludem oraz uczuciami, jakimi Bóg obdarzał przez wieki Izraela i w tych uczuciach wypasał swoje stada. Prorok opisuje, że pierwszego miesiąca usunął trzech pasterzy, którymi bezsprzecznie są jacyś konkretni przedstawiciele, bądź kapłaństwa, bądź władzy zwierzchniej. Nie znam ich tożsamości, lecz nie chodzi o żadne symboliczne postacie, gdyż wielu było na przestrzeni wieku fałszywych pasterzy w Izraelu, zarówno wśród sędziów, kapłanów, jak i wśród królów. Wielu też odpadło od wiary, jak choćby król Saul czy Salomon, nie wspominając kolejnych władców zarówno Judei, jak i Samarii. Do tego należałoby wziąć pod uwagę sędziów, kapłanów oraz proroków, którzy przeciwstawiali się woli Bożej. Również podany okres pierwszego miesiąca nie jest przypadkowym. Osobiście uważam, że nie ma potrzeby rozwikłania tej zagadki, gdyż nie ona stanowi w rzeczywistości istotę rzeczy. Ważny jest przekaz proroctwa. Po usunięciu pasterzy Bóg stwierdza, że już nie chce się więcej zajmować owcami, gdyż one go odrzuciły. Porzuca więc swoje owce i pozostawia je samym sobie, wydając każdego takiemu losowi, jaki go spotka. Jedni umrą z ręki wrogów, inni z głodu i od chorób, a te, które to przetrwają, pozabijają się wzajemnie. Prorok połamał więc obie laski, wydając w ten sposób wyrok na cały Izrael, który odzwierciedlił się dalszym losem tego ludu. Już niedługo po powrocie z Babilonu i okresie odbudowy dawnej świetności, odpadli ponownie od najwyższego, który ich po prostu odrzucił. Później nigdy już nie byli jednym ludem, ponieważ zarówno jedność jak i braterstwo zostały zerwane. Jest to bardzo istotny wątek ukazujący nam rzeczywiste relacje pomiędzy plemionami Judy i Samarii w przyszłości. Do właścicieli owiec mówi, że jeżeli są gotowi zapłacić mu za jego pracę, to niech mu zapłacą, a jeżeli nie chcą płacić, to niech nie płacą. Właściciele owiec odważyli mu sumę trzydziestu świątynnych srebrników, które Bóg kazał mu włożyć do skarbca świątynnego jako zapłatę za wypas owiec. Stwórca określa wypłaconą sumę jako cenę za wielowiekową opiekę nad Izraelem. Pytanie, które nasuwa się w związku z tą wypowiedzią brzmi, czy mało na cokolwiek wspólnego z wysokością zapłaty za zdradę na Jehoszule znaną z Ewangelii. Jeżeli nie, jak osobiście przypuszczam, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeżeli jednak tak i chodzi tu o formę prorokowanej wysokości jakiegoś okupu, to być może po raz pierwszy będziemy mieli konflikt z wcześniejszymi wypowiedziami pisma. Chodzi bowiem o sumę wynagrodzenia okupu, za którą to Józef, syn Jakuba, został zdradzony przez swych braci i sprzedany do Egiptu. Mowa w tym przypadku o 20 szeklach, a jedyne wytłumaczenie pozornej sprzeczności można by wytłumaczyć wagą samego kruszcu, jaki przypadałby na szekiel i na srebrnik. Być może w czasach Józefa 20 szekli miało inny nominał, ale wagą kruszcu odpowiadało 30 srebrnikom. Proszę Państwa, prorostwo to jest jedynym miejscem w piśmie, w którym owa suma oraz zadanie, za jakie została wypłacona, zostały jednoznacznie sprecyzowane. Większość z Państwa, czytając lub słuchając głównie pism Nowego Testamentu, spotyka się jednak z zupełnie innym przekazem rzekomego prorostwa pochodzącego od proroka Jermija. Uczciwie zaświadczam, że takowie nie istnieje i nigdy nie istniało, lecz tak zwani ojcowie kościoła dopuścili się kolejnej manipulacji, łącząc kawałek jednego z prorostw Jeremiasza, a mianowicie wypowiedź dotyczącą zakupu pola w jego rodzinnym mieście z rozdziału 32 księgi z właśnie omawianym proswem Zachariasza o 30 srebrnikach. W swojej manipulacji próbują potwierdzić swoją naukę ukazującą bezwzględnego Judasza, który za otrzymane pieniądze kupił sobie pole, czyli postanowił rozpocząć nowe życie oparte na korzyściach majątkowych za zdradę przyjaciela. Pole to nazwano polem krwi. Jednak ani ta historia, ani inne nie mają niczego wspólnego z prorosłem Jeremiasza, pod które zostały podciągnięte, ponieważ jest to jedynie kolejna manipulacja pismami, a nie Boża prawda. Jak się zaraz sami Państwo przekonają, proroctwo owo dotyczy losów samego proroka, a nie historii zdradzenia cieśli Jehoszuły przez Judasza. Stanowi ono symboliczną zapowiedź odnowy Izraela po wyzwoleniu ich spod babilońskiego buta. Aby dokonać oczyszczenia prawdy, przytoczę wspomniane prostwo Jeremiasza z rozdziału 32 jego księgi niemalże w całości, by objawić sens tej wypowiedzi. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana w dziesiątym roku Sedekiasza, króla judzkiego. Był to rok XVIII Nebukadnesara. Wtedy wojsko króla babilońskiego oblegało Jeruzalem, a prorok Jeremiasz był uwięziony w podwórzu wartowni przy pałacu króla judzkiego, gdzie kazał go uwięzić Sedekiasz, król judzki, zarzucając mu... Dlaczego prorokowałeś, mówiąc, tak mówi Pan, oto ja wydam to miasto w ręce króla babilońskiego i zdobędzie je. A Sedekiasz, król ludzki, nie ujdzie ręki chaldejczyków, lecz na pewno będzie wydany w ręce króla babilońskiego i będzie z nim rozmawiał z ust do ust i oko w oko go oglądał. A ten zawiedzie do Babilonu Sedekiasza, który tam pozostanie, aż go nawiedzę, mówi Pan. Jeżeli będziecie walczyć z chaldejczykami, nie powiedzie się Wam. Wtedy Jeremiasz rzekł, doszło mi słowo Pana tej treści. Oto Hanamel, syn Twojego stryja szaluma, przyjdzie do Ciebie i powie: Kup sobie moje pole Wanatot, gdyż przysługuje ci prawo odkupu, aby je nabyć. I według słowa Pana, Hanamel, syn mojego stryja, przyszedł do mnie na podwórze wartowni i rzekł do mnie, kup moje pole wanatot, w ziemi Beniamina, bo ty masz prawo dziedzicznej własności i tobie przysługuje odkup, kupię sobie. Wtedy poznałem, że było to słowo Pana i kupiłem pole od Hanamela, syna mojego stryja, w Anatot i odważyłem mu siedemnaście sykli w srebrze. I spisałem akt kupna i zapieczętowałem go i potwierdziłem przez świadków i odważyłem srebro na wadze. Potem wziąłem zapieczętowany akt kupna i otwarty odpis według przepisów prawnych i wręczyłem akt kupna Baruchowi, synowi Nariasza, syna Machsejasza w obecności Hanamera, syna mojego stryja i w obecności świadków, którzy podpisali akt kupna i w obecności wszystkich judejczyków, którzy znajdowali się na podwórzu wartowni. I dałem Baruchowi w ich obecności takie polecenie. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Weź te akta, ten zapieczętowany akt kupna i ten otwarty odpis i włóż je do naczynia glinianego, aby przetrwały wiele lat. Albowiem tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Jeszcze będzie się kupowało domy i pola i winnice w tej ziemi. A gdy wręczyłem akt kupna Baruchowi, synowi Nerjasza, modliłem się do Pana tak. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Wypowiedź jest przecież jednoznaczna, włącznie z podaniem powodów i nawet tych najdrobniejszych szczegółów dokonania transakcji. Gdzie tu mowa o jakimś nabytku czegokolwiek za zdradę? Była to najnormalniejsza transakcja wśród spokrewnionych rodzin, a miała być symbolem odmiany losu Judy i odnowy Jeruzalem. Przecież sam stwórca tłumaczy, czym jest ten symboliczny zakup. Jednak przykład ten uwidacznia problem z pochodzeniem Jeremiasza. Jest on kolejnym dowodem, że prorocy nie mogli pochodzić żadnego plemienia lewiego, ponieważ plemię to jako jedyne w Izraelu nie posiadało jakiejkolwiek formy własności. Byli oni jedynie sługami w przybytku. W takim przypadku Jeremiasz nie mógłby posiadać praw pierwokupu czegokolwiek. Również jego stryja, będąc zapewnie również lewitą, nie mógłby posiadać owego pola. Mamy tu do czynienia z kolejnym dowodem na fałszerstwo w odniesieniu do pochodzenia kapłanów w Izraelu. W kolejnych wersetach Jeremiasz modli się do Stwórcy, wspominając całą historię Izraela i Bożą opiekę nad nimi, gdy zajmowali ziemię kananejską. A gdy weszli i posiedli ją, nie słuchali twojego głosu i nie postępowali według twojego zakonu. Nie czynili tego wszystkiego, co poleciłeś im czynić. Dlatego sprawiłeś, że spotkało ich całe to nieszczęście. Otowały dosięgły już miasta, aby je zdobyto, a miasto jako ofiara miecza, głodu i zarazy będzie wydane w ręce chaldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu. A co zapowiedziałeś, to się spełnia, jak to sam widzisz. A jednak ty, wszechmocny Panie, powiedziałeś do mnie, kup sobie pole za pieniądze i potwierdź to przez świat. A przecież miasto jest już wydane w ręce Chaldejczyków. Tu sam prorok dziwi się słowom Bożym, gdyż miasto już upada i wszelka własność traci jakiekolwiek znaczenie. Następnie w kolejnym wersecie Bóg daje mu niesprecyzowaną odpowiedź odnośnie swojego rozporządzenia. I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Oto ja jestem jechowach, Bóg wszelkiego życia. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Dlatego tak mówi Pan, oto ja wydaję to miasto w ręce chaldejczyków i w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, i on je zdobędzie. W kolejnych wersetach Bóg zapowiada wszystkie nieszczęścia, które zesie na Izraela, aż do czasu, gdy się odmieni ich serce. Przechodzimy do wersetu 36. Dlatego teraz tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym mówi, że zostało wydane w ręce króla babilońskiego jako ofiara miecza, głodu i zarazy.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 i zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich i dobrze im czynił, na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. Gdyż tak mówi Pan, jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam. I nabywać się będzie pole w tej ziemi, o której mówicie, to pustkowie bez ludzi i zwierząt wydane w ręce chaldejczyków. Będą nabywać pola za pieniądze, będą spisywać akta, pieczętować i potwierdzać przez świadków ziemi Beniamina i w okolicach Jeruzalem, i w miastach Judzkich, i w miastach Pogórza, i w miastach Szefeli, i w miastach Negebu, gdyż odmienię ich los, mówi Pan. Na tym koniec proroctwa, a cały przekaz wynikający z niego to zapowiedź odmiany losu ukazanej na podstawie losów proroka Jeremia. Owa odmiana serca miała dotyczyć nie tylko Judy, lecz całego Izraela, gdyż mowa jest również o Pogórzu Efraimskim. Na bazie wyrywków zaczerpniętych z owych słów, w połączeniu z omawianym proswem Zachariasza, utworzono sobie rzekome prorostwo i oparto na nim historię człowieka, który wydał cieśle ich w ręce jego prześladowców. Tak zmanipulowana historyjka rozprzestrzeniana jest po świecie od wieków, pomimo, że u innego ewangelisty Judasz po prostu poszedł i się powiesił. Na dodatek u zdrajca okazał się jakby nie było Judejczykiem, jednak na szczęście nie jedynym wśród dwunastu i nosił imię Jehuda, czyli Juda. Czy się jednak wieszał, czy kupował cokolwiek za zapłatę, tego nie wiadomo i w gruncie rzeczy faktem pozbawiony jest jakiegokolwiek znaczenia. Znaczący jest jedynie akt samej zdrady. Jak już wielokrotnie zapowiadałem, że przy omawianiu kłamstw zawartych w pismach Nowego Testamentu, nie jednemu jeszcze się włosnak głowie zjerzy, a chyba udowodniłem już Państwu, że nie należy do żartownisiów i pustych krzykaczy. Jak również wielokrotnie wspominałem, pisma Nowego Testamentu są pełne sprzeczności, co jedynie potwierdza fakt, że powinniśmy traktować je z największą ostrożnością. Gdyż wszystkie wskazują na to, że nie są one żadnym tłumaczeniem hebrajskich oryginałów, lecz były spisywane o wiele później pod dyktando tego lub tych, którzy pokłonili się władcy świata. Kolejne proroctwo, którym się zajmiemy zostało spisane w dwóch rozdziałach i dlatego połączyłem je w jedną całość – Mowa jest o rozdziale 12, wersety 8 do 12 i całym rozdziale 13. Najpierw wyratuje pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższały Judy. W owym dniu pan będzie ochroną mieszkańców Jeruzalem, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł pański na ich czele. W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha pobożności.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 Ród Simei osobno i jego kobiety osobno. Wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. Dalej w rozdziale 13, wersety 1-9. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jerozolemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W owym dniu, mówi Pan zastępu, wytępie z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się już ich wspominało. Nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. A gdy wystąpi jeszcze ktoś jako prorok, wtedy jego ojciec i matka, właśnie jego rodzice powiedzą do niego Nie będziesz żył, gdyż mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana Jego ojciec i jego matka, właśnie jego rodzice przebiją go, gdy wystąpi jako prorok i stanie się w owym dniu, że fałszywi prorocy okryją się hańbą, każdy z powodu swego widzenia, gdy wystąpi jako prorok. Nie będą się przyoblekać we włosiennicy ani mamić. Każdy będzie mówił, nie jestem prorokiem, jestem rolnikiem. Rolnictwo jest moim zajęciem od młodości. A gdy ktoś go zapyta, cóż to za rany masz na piersi, wtedy odpowie, to są rany, które mi zadano w domu moich przyjaciół. Ocknij się mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza, a będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swą rękę przeciwko maluczkim. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko jedna trzecia część pozostanie z nim. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jesteś ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. Szanowni Państwo, wbrew naukom świata nie jest to prosto odnoszące się jedynie do dni ostatecznych, lecz również do przeszłości. Jest to zarówno opis wydarzeń, które nastąpią podczas ponownego nadejścia Syna Bożego, jak i tych, które nastąpiły po Jego zmartwychwstaniu z otchłani, gdy nauczał, wspierał i wylewał Ducha Bożego na podążających za Nim. Chociaż wstępna część tego rozdziału donosi jakoby o odrodzeniu się militarnej potęgi samych Judejczyków i ich wyzwoleniu, wiemy, że wydarzenia te nie miały nigdy miejsca i z pewnością nie będą miały miejsca w przyszłości, już chociażby z tego powodu, że Bóg wielokrotnie zapowiedział im, że to On dokona zjednoczenia plemion izraelskich, gdy sprowadzi ich z powrotem. Z kolei w tym proroctwie mowa jest nadal o podzielonym państwie, gdy słowa dotyczą wyłącznie plemienia Judy i królestwa domu Dawida. Najwyraźniej dom królewski i cała Judea dopuściły się ponownie bałwochwalstwa, gdyż tak wynikałoby z pierwszego wątku wypowiedzi najwyższego. Drugi donosi z kolei wręcz o pożeraniu sąsiednich królestw przez przywódców judzkich, co mogłoby mieć miejsce, ale jedynie w odległej przyszłości. Tak można by zrozumieć interpretację tej wypowiedzi z punktu widzenia zniewolonego Judejczyka. To właśnie wtedy każdy będzie niczym Dawid. Opis nie dotyczy jednak wyswobodzenia się Judejczyków, lecz wyswobodzenie ich przez Najwyższego podczas ponownego wstąpienia Syna Bożego w celu wyprowadzenia swoich stad i osądzenia świata. Dawidem okaże się każdy, kto będzie tak bogobojny jak on. Nie ma tu z pewnością mowy o osobie obdarzonej nadzwyczajną siłą, lecz tak bogobojny jak on. To wiara w Boga i w Jego pomazańca zniszczy wrogów Judy, a nie ludzki miecz. To nie Juda siebie wyzwoli, lecz Juda zostanie wyzwolony. Po raz kolejny Pismo rozgranicza dom patriarchy Judy od domu Dawidowego, co jest również wskazówką, że to nie Dawid jest jednym z drzew oliwnych w niebie, ale właśnie Juda, gdyż on przewyższa Dawida. Juda jako synonim władzy świeckiej, lecz przewyższający go chwałą Józef jako synonim wiecznego kapłaństwa. Począwszy od wersetu dziesiątego można dostrzec ów dualizm proroctwa znajdującego odzwierciedlenie zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. W czasach zamieszłych Duch Boży został wylany na wiernych po zmartwychwstaniu cieśli Jehoszuły i zmartwychwstaniu Ducha Syna Bożego, który w nim przebywał. W przyszłości zostanie również wylany na tych judejczyków i mieszkańców Jeruzalem, którzy zrozumieją swoją pomyłkę i uwierzą w Niego, gdy przyjdzie ponownie, a może jeszcze przed Jego nadejściem, gdy poznają całą prawdę o Nim. Tak jak opłakiwali Go po śmierci, tak i będą opłakiwać swoją pomyłkę ci, którzy w Niego uwierzą, gdy dowiedzą się prawdy o Ojcu i Synu. Osobiście dostrzegam tu wątek kończący się w apokalipsie Jana, gdy dopełni się liczba owych 144 tysięcy nieskalanych z 12 plemion Izraela. Porównanie do wydarzeń spod Megiddo nie jest przypadkowe, gdyż jest odnośnikiem do śmierci króla Jozjasza, ostatniego z bogobojnych i prawych królów judzkich, który pojechał walczyć z faraonem Necho i owej wyprawy nie przeżył. Był on ostatnią nadzieją Judei na odnowienie się państwa. Należy zwrócić również uwagę na fakt, kto opłakuje Syna Bożego. Są nimi ukazani tu symbolicznie sprawujący władzę królewską pod postacią potomka Dawida oraz sprawujący władzę duchową, czyli kapłani z domu Natana, którzy ponownie zostali oddzieleni od członków plemienia Lewiego, co potwierdza manipulację ich rodowodu. Do tego dochodzą służby kościelne pod postacią właśnie Lewitów oraz służba pałacowa pod postacią domu Shimei, a także pospólstwo. Opłakiwać go zatem będą tak, jak i opłakiwali go w przeszłości przedstawiciele wszystkich grup społecznych Izraela. Jest to bardzo ważna wypowiedź, gdyż ukazuje skalę odstępstwa, którym zajmę się już w następnym odcinku. Rozdział 13 donosi o źródle wody życia dla mieszkańców miasta. Źródłem był Syn Boży w przeszłości, ale i będzie nim w przyszłości dla nowo nawróconych. Tak jak wtedy zmył z nich grzechy swoją krwią, tak i gdy przyjdzie ponownie, zmyje grzechy z tych, którzy uwierzą. Tak jak w przeszłości wytępione zostało wiarołomstwo i bawochwarstwo z tego kraju, tak i w przyszłości zostanie wytępione wszystko, co jest w oczach Bożych wiarołomstwem. Przypominam, że w Jeruzalem ścierają się obecnie przynajmniej trzy główne nurty religijne, z których każdy przeciwstawia się Bogu. Judaizm, który odrzucił swojego odkupiciela i nie przyjął proroka i kapłana, ponieważ oczekiwał króla. Chrześcijaństwo, które wyrosło na bazie judaizmu, ale odeszło od czystej nauki i sprugawiło się wszelkim wiarołomstwem i bałwochwalstwem w najgorszym wydaniu, gdyż modlą się do obleczonych w złoto i drogie kamienie bogini niebios oraz do trupa jej syna przybitego do krzyża o wiarołomnym imieniu. Trzecim nurtem jest muzułmanizm, który wchłonął nauki judaizmu i fałszywe nauki chrześcijaństwa, wyznający swojego bezimiennego Boga i jego proroka, a oddający cześć półksiężycowi i gwieździe porannej będącymi symbolami Bara i isztar. Wszyscy oni są wrogami Jehowa, który jest święty na zawsze. Również i fałszywi prorocy, o których mowa, istnieli w przeszłości i istnieją obecnie, a mają zaprzestać ze strachu swoich praktyk, gdyż nawet ich najbliżsi będą nastawali na ich życie. Dualizm prorosła nie kończy się również w wersecie siódmym, gdy padają dobrze znane słowa o rozproszeniu się stada. Słowa te pojawiają się znikąd, jakby nie były powiązane z wcześniejszymi wypowiedziami. Wskazują one na dobrze znaną prawdę, a może nawet na źródło owej prawdy, że wystarczy pokonać przywódcę, by rozproszyć jego wojsko. Tak i w tym przypadku wystarczyło pojmać cieśle szułę, by wszyscy go opuścili, a ukrzyżowanie go rozproszyło uczniów po całym kraju. Z drugiej strony słowa te mogły być także zapowiedzią podziału, jakiego dokonał Bóg, wytracając dwie trzecie mieszkańców miasta podczas zagłady w roku 70 lub dwóch trzecich części wiernych na przestrzeni wieków spośród tych, którzy otrzymali ducha, ale nie wytrwali w czystej wierze. Takich było jak wiadomo najwięcej, dlatego też świat podzielił się na tak wiele walczących o przywództwo bałwochwalczych religii, które muszą ulec zagładzie. Jedna trzecia z tych, którzy pozostali wierni Jeho Szule, swojemu pasterzowi, jest od ponad dwóch tysiącleci oczyszczana w ogniu świata, aż Bóg otrzyma garstkę najczystszego złota i tylko ta garstka będzie miała prawo nazywania go swoim Bogiem. Oznacza to, że aż po dzień dzisiejszy muszą istnieć w ukryciu osoby wyznające czystą naukę o Bogu oraz imię takiego posłańca Bożego, którego postać odkrywam przed Państwem począwszy od piątego odcinka serii. Wydarzenia te nie dotyczą raczej rzeczy przyszłych, gdyż nie znajdują potwierdzenia w żadnej wypowiedzi dotyczącej Dnia Sądu, lecz rozgrywają się one każdego dnia już od wielu, wielu wieków. Rozdział drugi. Proszę Państwa, tym akcentem przechodzę do kolejnych prorostw, a mianowicie do Księgi Malachi, to jest Malachiasza, która zakończy prorostwa spisane w pismach Starego Testamentu. Rozpoczniemy od prorosła w rozdziale trzecim, wersety 1 do 23, który mu jawnie kolejną ciężką manipulację prorosłami, jakich i wiele w pismach Nowego Testamentu. Przykład przytaczam z Biblii Tysiąclecia. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro i wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych. Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom i krzywoprzysiędzcom i uciskającym najemników, wdowę i sierotę i przeciw tym, co gnębią obcych, a mnie się nie lękają, mówi Pan Zastępów. Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni, choć poczynając od dni waszych przodków odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się ku wam, mówi Pan Zastępów. Dalej w dwudziestym. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie na jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak ptuczone cielęta. I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym ja będę działał, mówi Pan Zastępów. Pamiętajcie o prawie mojego sługi, Mojżesza, któremu na chorebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. W wersecie pierwszym Bóg zapowiada zesłanie swojego posłańca, gońca z wieścią, jak tłumaczy większość przekładów Pisma. Zadaniem owego posłańca ma być przygotowanie, wyprostowanie, utorowanie drogi dla Najwyższego poprzez ogłoszenie podanej Mu wiadomości. Proszę państwa, jak już zapowiadałem uprzednio, podczas omawiania prorostw i Szajachu, że omawiając to prorostwo Malachiasza wskażę na kolejną bardzo poważną manipulację pismem świętym, tak to w tym momencie czynię. Owym posłańcem, o którym mowa, wcale nie był Jan Chrzciciel, jak próbuje nam wmówić nauka świata, lecz właśnie syn Boży w ciele proroka Jehošuły, głoszący orędzie o Królestwie Niebieskim. To właśnie dobra nowina przygotowuje drogi Boże i Jego lud na ponowne nadejście syna. Poza pierwszym zdaniem donoszącym o posłańcu pozostała część prostwa jednoznacznie dotyczy Dnia Sądu nad Światem. Właśnie ta krótka wzmianka jest dowodem na fakt, że prostwo nie dotyczy żadnego Jana Chrzciciela, jak głosi nauka światowych kościołów, lecz kogoś donoślejszego, czyli właśnie osoby, której Jan Chrzciciel, jak sam stwierdzał, nie był godzien zawiązać rzemyka u sandałów. Pismo Święte w ogóle nie wskazuje na postać, jaką miał być Jan Chrzciciel, gdyż był on mało znaczącym epizodem w historii. Zwróćmy uwagę na fakt, że zaledwie w kilku miejscach w pismach Starego Testamentu odnajdujemy wzmiankę, którą można by przypisać osobom apostołów. O Janie Chrzcicielu nie znalazłem żadnej wzmianki w piśmie. Ponadto słowa cytowane przez ewangelistów, m.in. w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11, werset 10. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą, nigdy nie padły. Słowa takie nigdy nie zostały wypowiedziane, ani spisane, gdyż Bóg posłał posłańca przed samym sobą, jak mówi werset pierwszy. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a nie przed tobą. Użyta tu została forma osobowa wypowiedziana w osobie pierwszej, to znaczy ja, mi, mnie i tym podobne. Ponieważ Bóg mówi w pierwszej osobie o sobie samym, a nie o osobie drugiej, czyli ty, tobie lub ciebie. Jest to zasadnicza różnica. W ten sposób, proszę Państwa, upadła kolejna manipulacja tzw. Ojców Kościoła. Posłańcem był jednoznacznie Syn przed Ojcem, a nie Jan Chrzciciel przed Synem Bożym, gdyż właśnie tak mówi Pismo. Proszę Państwa, moje pytanie brzmi, gdzie tu mowa o kimkolwiek w rodzaju Jana Chrzciciela? W moich oczach jest to kolejne oszustwo nie mające niczego wspólnego z osobą opisaną w Pismach Nowego Testamentu, ponieważ już sama wypowiedź rzekomo odnosząca się do Niego nie pokrywa się z wypowiedzią Izajasza. Taka jest prawda, chociaż naprawdę szczerze ubolewam nad tym faktem, ponieważ Syn Boży wystawił mu wręcz niewyobrażalne świadectwo, o którym również porozmawiamy w kolejnych odcinkach. Wypowiedź Izajasza z rozdziału 40 w wersecie 3, o czym już wspominałem, została zmieniona w Ewangelii Mateusza w rozdziale trzecim w 3 i brzmi w niej następująco. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi Głos wołającego na pustyni Przygotujcie drogę Pana, dla Niego prostujcie ścieżki. Cytowałem oczywiście z Biblii Tysiąclecia. To właśnie w takiej formie znana jest ona większości świata, ale przecież tak wcale nie brzmi wypowiedź z Księgi Izajasza, gdyż brzmi ona zupełnie inaczej. Werset trzeci podaje pierwotną wersję wypowiedzi. Głos się rozlega. Drogę Pana przygotujcie na pustyni. Również cytat Biblii Tysiąclecia. To nie ktoś krzyczy na pustyni, by przygotowano drogę dla Pana, ale ktoś krzyczy, aby przygotować drogę na pustyni. Jest to zasadnicza różnica. Pustynią i pustkowiem była, jak już objaśniałem, bezbożna kraina judzka i cała bezbożna i grzeszna ziemia izraelska. Ponieważ ziemia bezbożników jest w oczach Boga nieurodzajnym ugorem, krainą złą, spaloną na popiół, wyschniętą pustynią, bez dostępu do wody, na której nic nie rośnie. Tu nawet nie ma nad czym gdybać i próbować coś urodzić, by wytłumaczyć owe fałszerstwa, ponieważ wypowiedzi są jednoznaczne i nie pozostawiają żadnego pola manewru. Tu nie ma miejsca na jakąkolwiek inną interpretację. Drogi miały zostać wyrównane przez Syna Bożego, który nauczał, by nikt się nie wywyższał ponad drugiego, ale aby się wręcz poniżał, a wtedy Bóg go wywyższy. Tak właśnie brzmi nauka Boża płynąca z Pism Starego Testamentu, a głoszona po całej ziemi przez Bożego Posłańca, ponieważ w oczach Najwyższego wszyscy jesteśmy równi. Jednak to nie Bóg będzie nas wyrównywał, lecz to my sami mamy się zrównać z innymi, a nie wynosić się ponad nich. Jan Chrzciciel, któremu cześci chwała za jego niezłomną wiarę, służbę Bogu i za męczeństwo, był jedynie owym głosem namawiającym ludzi, by powrócili na łono Boga, ale nie był kimś, kto wyrównywał drogę przed Bogiem, jak starają się nam wmówić religie świata próbujące wyjaśnić tę wypowiedź proroka. Mógł on jedynie chodzić po kraju i dawać nadzieję, że nadchodzi ten, który będzie równał drogi Boże i to właśnie czynił, jak donoszą pisma. Drogi Boże jest w stanie wyrównać jedynie ktoś pochodzący bezpośrednio od Boga i obdarzony mocą Bożą. Dlatego właśnie Jan, o ile w ogóle istniał, zapowiadał, że nadchodzi ktoś potężny w porównaniu z którym on sam jest nikim. Szanowni Państwo, pozostała część tego prorostwa dotyczy czasów przyszłych, ponieważ Pismo mówi, że anioł przymierza stąpi z nieba na sąd, gdyż taki jest dalszy przekaz owej wypowiedzi. Owym aniołem przymierza będzie również Syn Boży, który przyjdzie sądzić świat. Dlatego też w kolejnym wersecie pada pytanie, kto się ostoi, gdy stąpi z nieba i dokona sądu. Jest on postacią absolutnie duchową, a określany jest mianem Bożego reprezentanta na ziemi, zarządcy i sędziego, którego oczekuje lud. Będzie wytapiał, czyli oczyszczał, to znaczy rozdzielał to, co szlachetne od tego, co nie szlachetne. Będzie oddzielał plewy od ziarna i zbierze tylko to, co jest czyste. Chociaż w wypowiedzi wymienia się także kapłanów, nie oznacza to, że proroctwo dotyczy jedynie ich, ale że i również oni podlegać będą oczyszczeniu, ponieważ także wśród nich znajdują się sprawiedliwi, którzy zrozumieją swoją pomyłkę, jak donosi poprzednio omawiane proroctwo. Bóg nie pozwoli skrzywdzić żadnego sprawiedliwego, lecz wybawi go z ręki szatana. Po raz kolejny przypominam przykład Lota oraz, że misja obu paniołów wcale nie miała w rzeczywistości na celu zniszczenia Sodomy i Gomory, ale uratowania tego jedynego sprawiedliwego męża spośród nich. Niczym innym nie była przecież misja ratowania Noego jako jedynego z ludzi, który znalazł łaskę w oczach Stwórcy. Jedynego sprawiedliwego na całej ziemi. Widocznie tylko zniszczenie niemalże całego gatunku ludzkiego wodami potopu dawało jakąkolwiek szansę na ocalenie nie tylko obu ośmiu dusz, ale i przyszłej cywilizacji. Tak właśnie należy postrzegać są nad światem. Będzie to misja wyłuskania sprawiedliwych spośród pozostałych grzeszników w celu zbawienia ich. Tylko dobre nasienie zostanie zebrane do worka, a plewy zostaną spalone w ogniu, co pod taką postacią jest dla każdego zupełnie naturalną koleją rzeczy. Dlaczego więc świat mówi o zagładzie? Powracając do proroctwa, ofiarą miłą Bogu są dobre uczynki wiernych i takowych od nich oczekuje, o czym jest mowa począwszy od wersetu czwartego. W kolejnych wersetach aż do dwudziestego trzeciego Bóg ubolewa nad grzesznością Izraela i opisuje dzień swojego przyjścia i wyzwolenia wiernych spod jarzma grzeszników. Zanim dzień ten jednak nastąpi, Najwyższy zapowiada zesłanie im Eliasza, który nakłoni serca ludzkie do obopólnej miłości, gdyż takie jest przesłanie nauki Bożej. W jaki sposób można tego dokonać? Odpowiedź na to pytanie daje nam znowu samo pismo. Odpowiedź może się Państwu nie spodobać, a wręcz szokować wielu, gdyż obala kolejne kłamstwo kościołów szatana. To, proszę Państwa, już zostało dokonane właśnie poprzez głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym. To jest właśnie ta wąska ścieżka, którą powinien podążać każdy poszukujący Boga. Zapytacie się Państwo, co to ma wspólnego z Eliaszem, o którym na podstawie wypowiedzi z Ewangelii Mateusza z rozdziału 11, werset 14. Oficjalnie mówi się, że był nim właśnie Jan Chrzciciel. A czemu on sam przecież wielokrotnie zaprzeczał, jak donosi z kolei Ewangelia Jana? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw poznać w skrócie postać samego proroka Eliasza i bez wątpienia przygotować się na kolejny szok, którego na pewno Państwo doznacie. Kim był Eliasz Tiszbita, że stał się tak ważną postacią? Znowu muszę rozpocząć od końca. Był on jedną z dwóch imiennie wskazanych w piśmie osób, które żywcem zostały porwane do nieba. Tak jak w przypadku Henocha, kości Eliasza nigdy nie zostały złożone w grobie, a przynajmniej tak przypuszczamy. Już choćby ten fakt czyni go kimś absolutnie wyjątkowym. Opis tego wydarzenia znajdziemy w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale drugim, wersety 9-12. do 12. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha. A on odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeżeli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od Ciebie wzięty, spełni Ci się to, a jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i koni ognisty oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał, ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico i już go nie zobaczył. Analogicznie do opisu sytuacyjnego w wniebowzięcia Eliachu przedstawia się opis w wniebowzięcia Jehoszuły. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jehoszuła, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Sytuacja jest identyczna, w obu przypadkach jednak wstąpiła jedynie projekcja postaci, obraz cielesnego człowieka, a realne ciało gdzieś przepadło, jakby rozwiało się w powietrzu. Wiemy również, że prorok Eliasz był jedynym poza Mojżeszem posiadającym ogromne moce od Boga oraz bezsprzecznie pierwszym posiadającym moc wskrzeszania umarłych. Żył w IX wieku przed naszą erą, w bardzo ciężkim okresie historii Izraela, ponieważ prorokował m.in. za panowania króla Achaba, będącego po Jeroboamie jednym z najcięższych odstępców od wiary. Mistrzynią wiarołomstwa i wszelkiego zła była w tych czasach jego żona sydonitka Izebel, która miała na sumieniu setki, jeśli nie tysiące istnień ludzkich, mordując proroków oraz wyznawców Jechowach w całym kraju. Oczyściła ona do tego stopnia Samary z proroków boga, że Eliachu był jedynym, który przetrwał. Wędrował przez 40 dni do góry Choreb, gdzie rozmawiał z Bogiem. Bóg obdarzył go wszelką mocą z wysokości, także że prorok ten prześladował wiarołomny kraj, wstrzymując opady deszczu przez okres trzech lat. Wiemy również, że posiadał moc pomnażania żywności, sprowadzania ognia z nieba i to nie tylko w celu przekonania niewiernych Izraelitów, lecz także w celu karania zuchwałych za ich słowa. Jednak jako pierwszy z proroków posiadał dar wskrzeszania zmarłych. Doprowadził on do wytępienia odstępców od wiary pod postacią fałszywych proroków i kapłanów, którzy zaprzedali swojego ducha Baalowi, Asztarcie czy sydońskiemu Molochowi, sprowadzając na ich oczach oraz na oczach ludu ogień z nieba na przemoczony stos drewna i ofiarę znajdującą się na kamiennym ołtarzu. On też przeklął Izebel i cały Rutachaba, który następnie został doszczętnie wytracony na przestrzeni kolejnego dziesięciolecia. Chociaż jego dzieje, które opisuje pierwsza Księga Królewska od rozdziału 17 zostały opisane bardzo pobieżnie, to zawierają wystarczająco dużo informacji, by dowiedzieć się również czegoś na temat tak ważnej kwestii, jaką jest jego pochodzenie. Oczywiście nie powinien nikogo zaskoczyć fakt, że Eliasz pochodził z miejscowości Tiszba leżącej w Gileadzie, będącym dziedzictwem plemienia Manasesa, syna Józefa. Tak czy inaczej, Eliasz, podobnie jak prorok Samuel, był bezsprzecznie potomkiem Józefa, w takim przypadku można by przyjąć wręcz zapewnik, że ponieważ Józef miał dwóch synów, a ten młodszy, czyli Efraim, okazał się ważniejszym w oczach Boga, jak wynika już choćby z błogosławieństwa Jakuba, to i ów drugi zapowiedziany i niewspółmiernie ważniejszy prorok, Eliasz, powinien być także potomkiem Józefa właśnie z tego młodszego syna. Osobiście nie zdziwiłbym mnie fakt, gdyby w przyszłości okazało się, że miasto Tiszba podlegało jurysdykcji plemienia Efraima i Elichu był w rzeczywistości właśnie Efraimitą. Bardzo ubolewam, że wiemy o nim tak niewiele, gdyż nie przetrwały żadne obszerniejsze zapiski pod postacią np. ksiąg, jak u innych proroków. Jest to tym bardziej zaskakujące, że przecież musiał on być absolutnie wyjątkowym prorokiem, dokonującym zapewnie niezliczonej wręcz ilości znaków i cudów, skoro Bóg niczym w przypadku Mojżesza zapowiedział ponowne nadejście osoby takiej jak on. Bóg nie zapowiedział np. zesłania Mojżesza lub Samuela, czy innego proroka, opisującego swoje liczne wizje lub czyny, lecz właśnie tułacza Eliasza, tak naprawdę to nie wiemy o nim niczego poza faktem, że posiadał wielką wiarę i wielkie moce, a właśnie te charakteryzowały jego osobę i powinny charakteryzować jego zapowiadanego odpowiednika, który był definitywnie Efraimitą, potomkiem patriarchy Józefa, syna Jakuba, a nie Judejczykiem. Posiadając te zaledwie podstawowe informacje o postaci obdarzonej z mocy Bożej takimi siłami, porównajmy je z postacią Jana Chrzciciela, którego uważa się według oficjalnych naów kościołów tego świata za odpowiednika Eliasza Tiszbity. Sam Jan Chrzciciel zaprzeczał takim stwierdzeniom, o czym dowiadujemy się z Ewangelii Jana w rozdziale 1, wersety 19-23, do 23, czytając A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali.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 Mógł być więc jedynie głosem, ale nie wołającym na pustyni, by prostowano drogi dla Boga, lecz głosem wołającym, by prostowano drogi dla Boga na pustyni, którą była bezbożna, nieurodzajna kraina wyschnięta na popiół, pozbawiona dostępu do ożywczej wody ziemia izraelska, co wyjaśniłem dobitnie omawiając poprzednie proroctwo. Cóż takiego wiemy zatem o Janie Szczycielu, którego obrał sobie rzekomo najwyższy, by mógł być odzwierciedleniem Eliachu. Ilu znaczących cudów dokonał, ilu umarłych skrzesił, a ilu chromych uzdrowił. Moce, jakie posiadał Jan Chrzciciel najdoskonalej opisuje Ewangelia Jana w rozdziale 10 w wersetach 40-42 w konwersacji pomiędzy wiernymi na temat Jehoszuły. I znowu odszedł w Jordan, na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił i tam pozostał. A wielu do niego przychodziło i mówiło, Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą i wielu tam w niego uwierzyło. Nic dodać, nic ująć. Skoro powiedział, czyli był jedynie owym głosem, dającym świadectwo o tym, który szedł za nim. Proszę Państwa, Jan Chrzciciel nie był Eliaszem, chociaż tak podaje Ewangelia Mateusza w rozdziale 11, wersety 12-14, podając rzekomą wypowiedź Jehoszuły. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebo zdoznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana, a jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Szanowni Państwo, I zaledwie w tych trzech zdaniach zawarte są trzy fałszywe informacje. Po pierwsze, o jakimkolwiek gwałcie, nieprawości, przemocy czy czemukolwiek w tym rodzaju mającemu miejsce w niebie nie może w ogóle być mowy, gdyż nie jest to świat opanowany przez chaos lub przypadek. Bóg w swojej potędze nie musiałby poruszyć nawet przysłowiowym palcem, by zetrzeć szatana i jego sługi ze swego i naszego świata. Po drugie, nieprawdą jest również, jakoby wszyscy prorocy prorokowali zaledwie do pojawienia się Jana Chrzciciela, ponieważ omawialiśmy dziesiątki proroz wybiegających daleko w przyszłość. W przymierze z Abrahamem lub już choćby samo proroctwo o Jakubie sięgają aż poza dzień sądu, gdy to potomek Abrahamowy zasiądzie na tronie. Po trzecie, jak już wykazałem oraz jak stwierdzał sam Jan Chrzciciel, nie był on żadnym Eliaszem, gdyż w niczym nie odpowiadał opisowi tej postaci, co potwierdzają również przytoczone wypowiedzi na naocznych świadków. Był on jedynie głosem namawiającym Żydów do nawrócenia się do Boga i zapowiadającym nadejście Tego, który będzie prostował drogi przed Bogiem, zanim nadejdzie dzień sądu. Proszę Państwa, to zwiastowanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym prostuje drogi Boże. A prostował je ten, którego Bóg do tego powołał, czyli Syn Boży w ciele cieśli Jehoszuły. To właśnie On jest pomazańcem, posłańcem, aniołem, kapłanem z rodu Józefowego na wzór Melchizedeka, reprezentantem i namiestnikiem Boga na ziemi. On przebywał w ciele każdego z nich, by ich wzmacniać. Był odkupicielem wszelkiego grzechu, czyli głównie grzechu szatana, jako przyczyny wszelkiego grzechu, za który musiał cierpieć. Odnowicielem świata, a w końcu będzie również obiecanym Abrahamowi potomkiem Genetycznie wierną kopią króla Dawida, jak zakładam To właśnie on, szanowni państwo, był owym Eliaszem, który miał przyjść To on i jedynie on był dokładnym odzwierciedleniem wszelkich cech proroka Eliachu Posiadając z woli ojca nieograniczone moce, które wykorzystywał do prostowania drogi przed Bogiem Nie mógł jeszcze przyjść jako król nad światem Ponieważ w pierwszej kolejności musiał wykonać swoją pierwszą misję i oczyścić świat z grzechu w tym celu przyszedł jako potomek Józefowy i stał się mężem boleści, by wypełnić pak szatanem i odkupić wszystkie grzechy przez śmierć na krzyżu i trzydniowy pobyt w Otchłani. Po wstąpieniu do nieba zasiadł po prawicy Ojca i jako zarządca Domu Bożego rozpoczął tworzenie stat na ziemi, dopiero tworząc w ten sposób przyszłe królestwo. Są to czasy od śmierci na krzyżu, aż do chwili obecnej oraz do rozpoczęcia kolejnego etapu odnowy świata, czyli ponownego przyjścia. Gdy przyjdzie ponownie, stąpi z nieba jako duch, by dokonać podziału swoich stad na owce i barany, a następnie uratować swoje stada i osądzić obecny świat szatana oraz doprowadzić go do zagłady. Dopiero gdy tego wszystkiego dokona, założy królestwo i dopiero wtedy stanie się królem w ciele Dawida. Przecież właśnie taki jest porządek wydarzeń zapowiadanych w pismach aż po apokalipsę Jana. Podczas wykonywania swej pierwszej misji, podobnie jak Eliasz, nie wykorzystywał swoich mocy, by zadziwić kogokolwiek, czy wiernego, czy niewiernego, ale by wspomagać tych, którzy już posiadali wiarę. Tak jak Efraimita Eliachu ratował od głodowej śmierci wdowę z Sydonu, bo była zapewne jedyną bogobojną i sprawiedliwą, a powoływał się na nią Jehoszuła podczas czytania w synagodze. Tak i Efraimita Elizeusz, uczeń Eliasza, uzdrawiał Naana, Syryjczyka. Taki Echoszua ratował i uleczał jedynie tych, którzy posiadali już głęboką wiarę w Boga i uwierzyli w swych sercach, że On przyszedł od Najwyższego. Żaden z nich nie przyszedł, by czynić cuda i zadziwiać ludzi, aby uwierzyli, lecz by uratować sprawiedliwego i oddanego Bogu ducha człowieka, który uwierzył w sercu lub zrozumiał umysłem, że to On jest zapowiedzianym posłańcem Bożym. Nie wykorzystywał owych mocy, by w Niego uwierzono, ale wspierał nimi tych, którzy już wiarę posiadali. Uzdrawiał jedynie tych, którzy sami go o to prosili, a wypełnienie uzdrowienia było odpowiednikiem siły wiary w Boga, jaką chory posiadał. To wiara dokonywała cudów, a nie cuda sprawiały, że ktoś uwierzył. Jest to zasadnicza różnica, ponieważ czytając na przykład Ewangelię Jana odnosi się wrażenie, że dokonywanie cudów miało być dowodem jego pochodzenia od Boga, co jest założeniem całkowicie fałszywym. Gdyby bowiem chciał udowodnić swoją potęgę i poprzez nią nawracać wiernych, to jak sam powiedział, kazałby tej górze by sama rzuciła się w morze lub przeniósłby górę choreb pod Jeruzalem albo latałby nad światem i dokonywał niezwykłych rzeczy na oczach milionów świadków. Dokonywałby wszystkich tych cudów, jakich dokonywał ojciec na oczach Izraela, ale z takim samym skutkiem, bo kto uwierzył poprzez oczy, ten przepadł i zginął na pustyni. Wiara nabyta przez oczy zabija. Właśnie dlatego tego też nie czynił, ale tak jak i Eliasz uzdrawiał i przywracał do życia umarłych, którzy byli bogobojni i sprawiedliwi za swego żywota, taki on, symbolizując osobę Eliasza, uzdrawiał jedynie bogobojnych i wskrzeszał jedynie tych umarłych, którzy za swego życia byli już sługami Ojca. Przykładem był choćby Łazar z Betanii, w rzeczywistości Eleazar, co oznacza Bóg jest moją pomocą imię to świadczy samo za siebie. To owa moc, którą działał oraz cel, w jakim jej używał, jest właśnie pełnym odzwierciedleniem mocy Eliaszowej. Również i sam w swoich wypowiedziach znanych z pism Nowego Testamentu dawał nam wskazówki, że przyszedł jako Eliasz. Przemilczę chwilowo wypowiedzi, w których pospólstwo określało go mianem proroka, ale przytoczę jego własne wskazówki dla nas, które powinny dać Państwu powody do głębszego zastanowienia się nad naukami świata. Pierwszą z nich jest przytaczana już, a dobrze znana wypowiedź synagogi rzekomo z Nazaret, spisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4, wersety 17-28 w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane.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 A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego i mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulec samego siebie, dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnału. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widzianym w ojczyźnie swojej, naprawdę mówię wam, Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za Proka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Przykład ten poruszałem już w odcinku drugim w kontekście bałwochwalstwa. Już wtedy zadawałem pytanie, dlaczego oni dziwili się jego słowom. Jest to przecież kolejna wskazówka dotycząca pochodzenia cieśli oraz jego misji, jako proroka w roli Eliasza. Przecież mógł powiedzieć im cokolwiek, ale nie. Przez przypadek wybrał właśnie przykład z Eliaszem. Dziwili się jego wypowiedzi, że określił siebie jako bożego posłańca, gdyż ten według fałszywego przeświadczenia miał nadejść z domu Dawidowego. To ich zdziwienie jest właśnie kolejną wskazówką dotyczącą jego pochodzenia, wywodzącego się spośród nich samych, Efraimitów. Ponadto powołuje się na przykłady czysto pogańskie, jako odnośnik do prawidłowości wyborów bożych, co zakończyło się wybuchem gniewu. Wypowiedź ta nie mogła mieć zatem miejsca w synagodze w Nazaret, gdyż ta miejscowość jest dziedzictwem plemienia Naftalego. Ma ona wspierać fałszywą naukę dotyczącą tej miejscowości.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 bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wasz dom pusty Wam zostanie. Powiadam Wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. O jakimże to proroku mówił, skoro nie o Eliaszu? gdy przedstawił wszelkie cechy, które sam posiadał, a nawet o wiele większe moce. Wypowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ponadto w samych Ewangeliach znajdziemy liczne przykłady, w których istnieją wskazówki, że zapowiedź o nadejściu Eliasza była znana wśród ludu i wielu określało go mianem Eliasza, jak i w poniższych przykładach. Pierwszy z nich przytoczę z Ewangelii Marka z rozdziału 9, wersety 11-13.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 Przykład ten jest z pewnością pierwowzorem dla pozostałych wypowiedzi, chociaż i dostrzegam brak poznania podstawowych faktów, że to o sobie mówił, a raczej wpływ kolejnych późniejszych zmian, jakich dokonywali ojcowie Kościoła, wprowadzając własną naukę o potomku Dawidowym i Janie Chrzczycielu w roli Eliasza. Jak zauważymy, we wszystkich przekładach tej wypowiedzi, autor w odniesieniu do faktu nadejścia Eliasza używa czasu przyszłego, podczas gdy w kolejnym wersecie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 I tu widać całą skalę manipulacji ojców Kościoła, gdyż w obu przypadkach podane informacje wskazują, że w przypadku Eliasza chodziło o Jana Chrzciciela, który już nie żył, a który nie miał z Eliaszem nic wspólnego. Wypowiedź stwierdza również, że sam Jehoszuła, określany mianem syna człowieczego, co w tym przypadku aż tak bardzo nie razi, gdyż mówił o cielesnym cieśli, również Eliaszem nie jest. Eliaszem był anioł Boży. O dziwo nie znalazłem potwierdzenia tej informacji w Ewangelii Łukasza, gdyż często powtarzają się one niemalże w tej samej formie, ale u Łukasza znajdujemy inną, przerażająco sprzeczną informację określającą Jana Chrzciciela jako przyszłego Eliasza, jako proroka Mojżeszowego, a nawet Mesjasza, Syna Bożego. Mam tu na myśli rzekomą obietnicę, jaką dał anioł Gabriel kapłanowi Zachariaszowi, spisaną w rozdziale pierwszym, wersetach 14-19. do 19.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 On to pójdzie przed Nim w duchu i w mocy Eliaszowej, by zwrócić serce ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Szanowni Państwo, włos mi się na głowie jeży, gdy czytam wypowiedzi dotyczące Mesjasza, a nie osoby, która była jedynie głosem. Wygląda na to, że ze skromnego Jana zrobiono tu potomka Józefa, czyli Mojżeszowego proroka i Eliasza, a nawet Bożego posłańca, syna w jednej osobie. Do tego, jako postać wyjątkowa i przecząca wszelkim proroctwom oraz, jakby nie było, także Bożemu sposobowi wyboru osoby dorosłej, która wpierw udowodniła, że jest godna powierzenia jej jakiegoś zadania, miał być on od poczęcia obdarzony Duchem Bożym, którym nie był nawet chyba sam cieśla Jehoszuła. W wypowiedzi tej połączono wszystkie z możliwych przypadków wyjątkowości nadzwyczajności wobec osoby Jana, jakie tylko można było wyłuskać z Pisma. W mocy proroka Eliasza miał nawracać do wiary w Boga i utworzyć nowy lud Boży. Przecież to Mesjasz, a skoro Mesjasz to sam Syn Boży. Mamy tu do czynienia ze wszystkimi atrybutami, którym przecież sam Jan Chrzciciel stanowczo zaprzeczał. Przedstawiony tu obraz jest żywcem zaczerpnięty z Ewangelii Mateusza, gdy to samo przepowiadano Marii i Józefowi w odniesieniu do ich potomka. Tyle chwilowo na temat tej manipulacji. Do wydarzeń tych powrócimy jeszcze w kolejnych odcinkach, gdyż to jeszcze nie koniec udręki, a teraz rozpatrzymy pozostałe przykłady odnoszące się do sposobu postrzegania Jehoszuły przez lud. Ewangelia Mateusza podaje w rozdziale 16, wersety 13-14 następujący przykład. A gdy Jehoszuła przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają syna człowieczego? A oni rzekli,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 W Ewangelii Łukasza w rozdziale 9, wersety 7-8 znajdujemy kopię tej wypowiedzi. A usłyszał Tetrarcha Herod o wszystkim, co się działo i był zaniepokojony, dlatego że niektórzy mówili, iż Jan został wzbudzony, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Jak widzimy, również prosty lud znał pewne szczegóły jego nadejścia i albo uważali, że nadszedł zapowiedziany Eliasz, albo któryś z dawnych proroków, albo że Jan Chrzyciel został wzbudzony. Powróćmy jednak na chwilkę do prorostwa z Księgi Malachiasza, który omawialiśmy, ponieważ chciałem przytoczyć inną wypowiedź objaśniającą rolę posłańca. Bardzo trafną wypowiedzią Jehoszuły odnoszącą się do omawianego prorostwa o posłańcu jest podobieństwo o siewcy rozsiewającym ziarno. Znajdziemy je w trzech Ewangeliach, a przytoczę je tym razem z Ewangelii Marka z rozdziału czwartego, wersety 3 do 20 z Biblii Warszawskiej.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 Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Wypowiedź ta jest odzwierciedleniem proroctwa, które omawialiśmy. Zapowiedziany posłaniec był właśnie owym siewcą, co oznacza, że Jehošuła wypowiadał się w tych słowach o samym sobie. Niestety uczniowie także i tego nie pojęli, gdyż jeszcze nie było im to dane. Odsłoniłem dzisiaj przed Państwem kolejną zasłonę ukrywającą prawdę o osobie pomazańca Bożego. Zdaję sobie również sprawę z kolejnego już szoku, jakiego Państwo doznajecie. Po raz kolejny wywracam do góry nogami świat Państwa wiedzy o Bogu i Piśmie i obalam kłamstwa światowych Kościołów, ale przecież ja nie manipuluję Pismem, gdyż prawda ta leży jak na półmisku, tylko że nie ma komu po nią sięgnąć. Ja z Bożą pomocą Odsłaniam jedynie krok po kroku owe manipulacje i z pewnością zmieniam Państwa postrzeganie osoby Boga i Jego pomazańca. Obraz pisma, wszystkich zawartych w nim faktów i proroc zaczyna się chronologicznie porządkować. Samo pismo nie jest już czarną magią, ale staje się logiczne i przejrzyste, odsłaniając nam logiczną chronologię wydarzeń, ponieważ Jehowa, który jest święty na wieki, kocha porządek i nigdy niczego przed nami nie ukrywał. Wręcz przeciwnie, opisał wszystko w najdrobniejszych szczegółach, abyśmy byli mądrzy i poznali przeszłość oraz przyszłość poprzez prawdę, która choć wydaje się być ukryta, znajduje się pod naszym nosem. Trzeba tylko otworzyć się, odrzucić wszystko, co wiemy, by Duch objawił nam to, czego nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy i wiedzieć musimy, by przeżyć. Odrzućmy wszelkie manipulacje, które ujawniałem od początku i które nadal będę ujawniał w kolejnych odcinkach, aż świat stanie się krystalicznie przejrzysty dla każdego poszukującego Boga, czyli tego, który ma oczy i uszy, gdyż to jeszcze nie koniec. W następnych odcinkach będę nadal odsłaniał tajemnice, ukazując fakty, że aż się Państwu włos na głowie zjeży. Na tym kończę omawianie prorod zapisanych w pismach Starego Testamentu. Rozdział trzeci. Obecnie chciałbym przejść do w zawartych w pismach Nowego Testamentu, objawionych światu przez samego syna Bożego za sprawą proroka Eliasza, czyli cieśli Jehoszuły, które znamy w formie porównań lub przypowieści, choć jest to jedynie część prawdy. Pierwszym z przykładów, którym się zajmiemy, jest wypowiedź z Ewangelii Mateusza z rozdziału 16, wersety 20-28, chociaż wersety te zawierają więcej wątków niż jedynie ten, który chciałem poruszyć. Utartym zwyczajem wprowadzam do tekstu pierwotne hebrajskie imię Jehoszuły. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem.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 Albowiem Syn Boży przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Bożego przychodzącego w Królestwie Bożym. W wersecie 21 przepowiedział im swoją śmierć z ręki elit żydowskich i swój trzydniowy pobyt w Otchłani oraz, że zostanie wzbudzony z martwych i wstąpi do nieba. Nie padło tu jednak ani razu określenie król, którego mógłby przecież użyć, rozmawiając z uczniami, by wtajemniczyć ich swoją rolę, gdyby faktem odpowiadał prawdzie. W pismach Nowego Testamentu nie znajdziecie państwa ani jednej wypowiedzi, w której określił siebie samego mianem króla nad Izraelem. Poza owymi, definitywnie zmanipulowanymi relacjami z rozmów z Piłatem, które nie tylko przeczącało jego nauce o uniżonności, ale i proroctwom oraz misję jaką miał do wypełnienia. W pismach znajdziecie Państwo przede wszystkim wypowiedzi, gdy określał siebie mianem sługi, gdyż właśnie taką była jego rola, aby mógł wypełnić warunki paktu z szatanem i te są zgodne z naukami o uległości i poniżeniu samego siebie, który przecież głosił, oraz z proroctwami dotyczącymi jego osoby. Jest to kolejna wyraźna wskazówka, że nie przyszedł jako król, ponieważ jeszcze nie posiadał królestwa. Królem będzie dopiero w przyszłości. Wersety 22 i 23 ukazują szatana, który wstąpił w Simona i próbował mamić go swoimi pocieszeniami, by zgrzeszył i na przykład zaszło uskarżać się nad swoim losem jako męczennika. Jehoszuła odkrywa podstęp i daje szatanowi ripostę, odrzucając to, co jest cielesne, gdy zdaje sobie doskonale sprawę, że szatan nie odpuści, aż wypełnią się warunki umowy. Wersety 24-28 do 28 są nauką dla uczniów, by odrzucili wszystko, co jest w nich cielesnego i byli gotowi na śmierć ciała, by uratować swego ducha, który jednak osiągnie nieśmiertelność dopiero w Królestwie Bożym, to jest po zmartwychwstaniu. W wersetach 27-28 zapowiada swoje ponowne przyjście w roli sędziego świata, a nie jako króla nad światem, gdyż nim zostanie dopiero, gdy wypełni poprzedzające, ale konieczne do spełnienia zadania. Z wypowiedzią obu wersetów wiąże się bardzo poważna nieścisłość, ponieważ określenie Syn Człowieczy odnosi się do śmiertelnego ciała, a wiemy, że nigdy nie przyszedł na świat w ciele, lecz wstąpił w już przygotowane ciało oraz, że to Duch jest Mesjaszem, a nie człowiek. Ponadto ponownie nie przyjdzie w ciele, ale jako widoczny Duch, gdyż takim odszedł do nieba i dokładnie tak ma przyjść z powrotem, jak wskazywali aniołowie w dziejach apostolskich w rozdziale pierwszym wersecie jedenastym. I rzekli Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Choszuła, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującym do nieba. Jeżeli relacja ta pokrywa się z prawdą, to nie może przyjść ponownie w ciele Syna Człowieczego, by sądzić świat, ale dopiero jako władca nad oczyszczonym światem. Dokładne wyjaśnienie definicji Syna Człowieczego podawałem już wielokrotnie. Dotyczy ona bez wątpienia najzwyklejszego ułomnego ciała ludzkiego, które z nieba wstąpić nie może, ponieważ jak wiemy ciało w niebie nie ma racji bytu. Jest to aspekt bardzo ważny, ponieważ jest to zaledwie drugi, naoczny i realny przypadek opisany w piśmie dotyczący postaci wstępującej do nieba lub wstępującej z nieba. Pierwszym było w niebo wzięcie Eliachu, to znaczy Eliasza, obserwowane bezpośrednio przez proroka Elizeusza, a drugim wstąpienie do nieba Jehuszuły. Wszystkie pozostałe podobne opisy biblijne są jedynie wizjami lub snami. W innych przypadkach aniołowie już przebywali na ziemi lub skądś nadchodzili, jak w przypadku na przykład Abrahama lub Jehoszuły sługi Mojżesza. Jednym słowem, wersek ten może jedynie informować, że to Syn Boży jako Duch nadejdzie ponownie pod tą samą postacią, w której ten świat opuścił. Fakt ten popierają jednocześnie wypowiedzi Jeho Shub, przestrzegające uczniów oraz przyszłych wiernych, by nigdy pod żadnym pozorem nie dali się zwieść i nie poszli za żadnym cielesnym człowiekiem, podającym się za niego lub też działającym rzekomo w jego imieniu, bez względu na to, jakich rzekomych cudów człowiek będzie dokonywał lub też będą dokonywały jego sługi. Są to wyraźne ostrzeżenia przed odstępcami od wiary, przed zapowiedzianym człowiekiem niegodziwości. W takim przypadku także stwierdzenie, że wielu przebywających w Jego otoczeniu i słuchających Jego nauk nie ujrzy śmierci, a zobaczą Go w Królestwie Bożym, staje się logiczne i przejrzyste. Nie oznacza to wcale, że będą nieśmiertelni, ale że ujrzą Go zasiadającego po prawicy Ojca po wstąpieniu jeszcze za ich życia. Wypowiedź tą znajdujemy w Ewangelii Marka w rozdziale 9 w wesecie 1. I mówił im Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Jest to bardzo ważna, radosna i zarazem bardzo smutna zapowiedź, ponieważ przypomnijmy sobie postać Szczepana, który dopiero w momencie bezpośrednio poprzedzającym jego śmierć przez ukamieniowanie ujrzał Syna Bożego siedzącego po prawicy Bożej. Niewiele wiadomo o tej postaci, poza ogólnymi faktami, że był bez wątpienia Żydem, a zatem musiał posiadać również żydowskie imię, którego nie znamy. Znane jest jedynie symboliczne greckie imię Stefanus, czyli wieniec, określając go jako tego, który posiadł wieniec zwycięstwa, ponieważ stał się pierwszym męczennikiem, choć w rzeczywistości był nim kto inny. Słowa Jehoszuły były o tyle smutne, ponieważ stały się dla owych wybranych wskazówką, że jeżeli już go ujrzą, to na pewno wkrótce potem umrą śmiercią męczeńską. Dostąpienie takiej wizji jest zapowiedzią absolutnie pewnej śmierci w roli męczennika. Ci, którzy tak nie będą gotowi umrzeć, na pewno nie zobaczą go przed śmiercią. Być może wszyscy męczennicy dostępują za zaszczytu ujrzenia Jehoszuły tuż przed śmiercią. Kilka wersetów, a takie zamieszanie i tyle różnych wątków.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 To bowiem Izraelici po wyzwoleniu ich z niewoli egipskiej przysięgli Bogu miłość i wierność na wieki oraz że będą wykonywali Jego wolę i przestrzegali przymierza, które z nimi zawarł. Tak jak ów pierwszy syn przyrzekli, że wykonają wolę Ojca, ale jej nie wykonali, lecz dopuszczali się wiarołomstwa i grzeszyli na każdym kroku, uciskając biednego i mordując niewinnego. Natomiast drugi syn jest zapowiedzią nawrócenia się pogan, którzy niczego Bogu nie przyrzekali i nie przysięgali, a wręcz jawnie go zwalczali i złożeczyli mu, kłaniając się wszelkiego rodzaju podobiznom i oddając cześć demonom. To właśnie owi poganie, ci niewierni nieobrzezańcy, pójdą za głosem Boga i wykonają całkowicie jego wolę, stając się owym nowym ludem, ludem, który dopiero miał zostać stworzony. Wypowiedź ta dotyczy przyszłości i jest również proroctwem opartym na przytaczanych już w poprzednich odcinkach przykładach. Wypowiedź tę wykorzystałem także w innym celu, a mianowicie, by ukazać Państwu to, o czym wspominałem w poprzednich odcinkach, że chwałę otrzyma jedynie ten, kto zawróci ze swej złej drogi, cofając się do rozdroża i odnajdując właściwą ścieżkę, którą powinien był od początku podążać. Skoro bowiem potrafili zawrócić celnicy i wszetecznice, o których Jeho Szua wspomina w 31. To każdy potrafi tego dokonać i skoro oni zostali wysłuchani przez Boga, to i wysłucha także nas, gdyż nam to obiecał w słowach, kto szuka, ten znajdzie. Nauka ta, jeżeli przypomnimy sobie omawiane dotychczas proroctwa, wypływa właśnie z wielu takich wypowiedzi. Innymi słowy, znany wszystkim slogan, lepiej późno niż wcale, wywodzi się chyba z nauk zawartych w Piśmie Świętym. Przejdźmy jednak do kolejnego podobieństwa rozpoczynającego się od wersetu 33, w którym to najwyższy zostaje przyrównany do gospodarza lub też właściciela ziemskiego, który założył winnicę. Winnicą był oczywiście Izrael. Winnica została otoczona płotem, czyli ochraniana przez Boga, nie tylko przed wrogo usposobionymi sąsiadami, ale także, co wielokrotnie już wspominałem, również przed wpływami szatana, przynajmniej do pewnego okresu historii. Właściciel winnicy postawił prasę do wytłaczania soku, która jest odpowiednikiem do świątyni oraz wieżę, która przedstawia tron Dawidowy. Oba symbole są odpowiednikami Jeruzalem, którego przecież Żydzi nie wybudowali, lecz również otrzymali je z ręki Jebuzejczyków jako dar od Boga. Bóg wydzierżawił tę krainę wraz z Jeruzalem swoim sługom, narodowi izraelskiemu i oczekiwał od nich, że wydadzą dobry owoc, szlachetny sok, którym jest miłość do swojego Stwórcy pod postacią przestrzegania zakonu i pełnienia dobrych uczynków. Następnie Bóg odjechał, to znaczy nie ukazywał się już więcej pod żadną postacią swemu wybranemu ludowi. Czasem winobrania jest oczywiście okres po zasiedleniu Kananu i zakończeniu wszelkich wojen pod rządami Dawida, a następnie okres rządów Salomona, gdy nastał wielki dobrobyt. Jak jest nam wiadome, to właśnie ów dobrobyt doprowadził Salomona do odstępstwa od Boga i do rozpadu państwa. To właśnie po tym okresie za rządów Jeroboama rozpoczęło się największe odstępstwo Izraela od wiary w Jehowach. Począwszy od tego okresu, Najwyższy nieustannie posyłał swoje sługi, proroków, by odwracali jego lud od grzechów i wydawali plon, jakiego od nich oczekiwał. Oni jednak zaprzedali się złu i mordowali jednego po drugim, kto napominał ich, by zawrócili ze złej drogi. Wiemy, że odstępstwo to doprowadziło do totalnej zagłady państwa izraelskiego, spalenia i zburzenia prasy i wieży i uprowadzeniu ludu do Babilonu. Wiemy również, że po powrocie jedynie oficjalnie i tylko przez krótki czas zaprzestali oni wiarołomstwa wobec Boga, ale nie zaprzestali popełniania innych okropności, aż po dzień nadejścia Syna Bożego, który miał ponownie spróbować odebrać należną Bogu część plonu winnicy. Przysięgli się przeciwko niemu, wyprowadzili Syna w ciele skatowanego cieśli Jehoszuły poza miasto i rękami Rzymian przybili go do krzyża, by zawładnąć jego królestwem. W wersecie 40, po zakończeniu przypowieści, zadaje uczonym pytanie, jak należy postąpić z takimi wieśniakami. W kolejnym wersecie słuchający sami wydają wyrok na siebie, mówiąc, że należy wytracić takich bezbożników, a winnicę wydzierżawić innym sługom, takim, którzy dochowają wierności i wypełnią wolę Bożą. W słowach tych osądzili samych siebie i wydali na siebie wyrok śmierci, rozumiejąc to jednak dopiero, gdy Jehoszuła przytoczył wypowiedź z psalmu 118 Przyrównując siebie samego do owego odrzuconego kamienia Przypominam, że kamień jest kawałkiem skały, z której pochodzi Czyli jest tylko cząstką czegoś niewspółmiernie większego, niezniszczalnego Czegoś, czego nie można nawet poruszyć Przyrównując siebie do cząstki pochodzącej z Boga Potwierdził jednocześnie ich własny wyrok i przepowiedział, że zostaną usunięci sprzed oblicza Boga A królestwo przypadnie ludowi, który on sam stworzy w opowieści tej przepowiedział im również, że go pojmą, uczynią mu wszystkie te rzeczy, które czynili na przestrzeni wielu innym bożym prorokom, aż by wloką go poza mury miasta i zamordują. Podobieństwo to jest wyjątkowo przejrzyste, zresztą jak większość podobieństw w pismach Nowego Testamentu. Rozdział czwarty Szanowni Państwo, tym akcentem kończę omawianie proroków dotyczących osoby proroka Jehoszuły, oraz duchowe istoty, jaką jest Syn Boży, w jakiejkolwiek postaci pojawił się on w przeszłości lub ma dopiero nadejść. Pora na podsumowanie wszystkich odcinków poświęconych Jego osobie. Doskonale zdaję sobie sprawę, że ci z Państwa, którzy z czystych pobudek wytrwali ze mną aż do tej chwili, poznając te wszystkie szukujące informacje, należą z całą pewnością do poszukujących Boga. Ci z państwa, którzy doszli krok po kroku do tego stopnia poznania prawdy, nie będą już mogli jej odrzucić, ani się jej zaprzeć. Osoba, która wytrwała tak długo, nie będzie już w stanie powrócić do pełnej fałszu nauki kościołów świata. Informacje, które poznała, wypalą piętno na jej duszy i sama rozpocznie własne poszukiwania najwyższego. To właśnie określa się mianem wiary. To ma uszy, ten usłyszał, że tylko ten, kto szuka, znajduje żadnych kompromisów. Podsumujmy informacje omawiane od czwartego odcinka dotyczące Bożego Pomazańca oraz jego relacji w stosunku do człowieka. Pominiemy główny powód zesłania istoty duchowej na ziemię i jej uśmiercenia, jakim było odkupienie winy szatana w celu przywrócenia porządku w niebie. Skoncentrujemy się natomiast na powodzie pośrednim, którym był fakt ukazania pomyłki szatana w odniesieniu do jednego z owoców aktu stworzenia Bożego, jakim jest cielesny człowiek. W odcinku czwartym dowiedzieli się Państwo o najważniejszym proroctwie biblijnym, które omawia zawarcie paktu pomiędzy Synem Bożym a źródłem wszelkiego zła, niebiańskim buntownikiem i oskarżycielem ludzi, szatanem. Anioł Boży występował w roli Jakuba, a szatanem był podstępny Laban. Z proroctwa wiemy, że powodem zawarcia paktu jest spór o prawość człowieka, którego wrogiem jest szatan. Syn Boży poprzez swoją służbę na ziemi, w ciele potomka Jehuszuły, a następnie śmierć, Miał udowodnić, że cielesna istota godna jest zbawienia Bożego, gdyż pomimo swego cielesnego upośledzenia, duch zamieszkujący ciało jest w stanie bezwarunkowo i bezinteresownie służyć Stwórcy. Dowodem na to i warunkiem wypełnienia umowy miała być śmierć w ciele i trzydniowy pobyt w otchłani. Okres tego pobytu wyznaczył najprawdopodobniej sam szatan. Po tym okresie Syn Boży miał rozpocząć formowanie swego ludu, ukazanego w prorostwie pod postacią trzody wszelakiej maści. Dla przypieczętowania umowy złożono ofiarę i usypano kopiec ziemi, symbolizujący Golgotę, na którym złożono ofiarę. Dowiedzieliśmy się również, że szatan wielokrotnie w przeszłości zmieniał lub próbował zmienić warunki paktu, ale tym razem sam Bóg uniemożliwił mu to. Czy oznacza to, że świat mógł istnieć już wielokrotnie w przeszłości? Odpowiedź brzmi tak. Obecnie wiecie już Państwo, że owa trzoda to lud Boży, który składać się będzie z wiernych, czyli tych wybranych spośród wszystkich narodów ziemi, oraz że proces ten będzie trwał aż do dnia wstąpienia Syna Bożego na ziemię, by wybawić swe pozostałe owieczki i osądzić świat. W odcinku 5 ukazałem Państwu powody, dla których Mesjasz, pomazaniec Boży, czyli Zbawiciel, musiał w ogóle dostąpić aż takiego upokorzenia – Wyjaśniłem, co przecież wcale nie jest tajemnicą, choć nikt tego faktu nie dostrzega, że owa misja była konieczna nie w celu ukarania człowieka, ale by zlikwidować źródło zła. Informacje te, choć jawne, są w pewnym sensie ukryte przed świadomością owych ślepych i głuchych. Wiemy, że zło, czyli grzech, nie było winą Adama ani nie przez niego zostało sprowadzone na świat, ale owo zło powstało w świecie samego Boga, w niebie. Właśnie ten fakt jest powodem, a wręcz koniecznością, by inny z bożych, a więc istota, którą Bóg uznał za godną, została poniżona i zabita w ciele i w duchu, by oczyścić zarówno niebo, jak i ziemię. Stwórca nie może ukarać samego siebie za bunt jednego ze swych stworzeń, gdyż nie może sam siebie zabić, ponieważ jedynie On jest wieczny. W tym celu zapewne pierwsza osoba po Bogu, która była być może początkiem Jego aktu tworzenia nieba, będąca koroną wszelkiego stworzenia, musiała zostać w jakiś sposób ukarana za bunt szatana. Ukazałem też Państwu ogrom Bożej Sprawiedliwości, że wymiata wszelkie zło począwszy od swojego królestwa, a skończywszy na ziemi. Celem jest oczywiście usunięcie ze świata źródła i początków wszelkiego zła, a nie jedynie tylko jego owoców. Bóg niszczy przyczynę, a nie jedynie same skutki grzechu. Przyczyną jest oczywiście sam szatan, a skutkiem jego działalności jest grzeszny człowiek. Wytłumaczyłem również, że zapowiedziana misja zagłady świata szatana, to znaczy obecnego porządku rzeczy, wcale nie jest karą dla niewiernych, ale jest misją ratowania tych niewielu wiernych Bogu. To misja ratunkowa. W dalszym przebiegu tego odcinka dowiedzieli się Państwo o Bożych Immanuelach, czyli Bożych Odnowicielach. Udowodniłem, że istniały jedynie trzy osoby posiadające cechy wspólne oraz, że manipulacja proswem Izajasza umieszczona w Ewangeliach pozostaje jedynie manipulacją, jak zresztą większość prorostw przytaczanych w pismach Nowego Testamentu. Owi Immanuele byli sługami Bożymi i otrzymali od najwyższego szczególne świadectwo – Wiemy obecnie, że dwóch pierwszych było postaciami noszącymi imię Jehoszuła, czyli Jechowach ratunkiem wybawcą. Byli nimi sługa Mosze o imieniu Hosea, którego imię z rozkazu Boga może zmienił na Jehoszuła, a którego zadaniem stało się wprowadzenie Izraela do Kananu, do ich ziemi obiecanej. Drugim z nich był powracający z niewoli babilońskiej kapłan Jehoszuła, któremu Bóg powierzył misję odbudowy zburzonej świątyni w Jeruzalem i odnowienia przymierza. Przy okazji omawiania osoby kapłana Bożego Jehoszuły należy wspomnieć, że wskazałem również dobitnie na prawdziwe pochodzenie proroków i kapłanów Bożych w Izraelu. Jak wykazuje pismo, a jest w tym nieubłagane, owie grupy Izraelitów nie mogły pochodzić nigdy z plemienia Lewiego, gdyż ta gałązka została przez Jakuba odrzucona, niemalże przeklęta. Zarówno wszyscy prorocy, jak i kasta kapłanów musieli być potomkami Józefa, gdyż to odpowiadało ich przeznaczeniu. Przedstawiłem również wystarczającą ilość dowodów, by wykazać, że pochodzenie tych grup społecznych w Izraelu zostało zafałszowane przez samych judejczyków zapewne podczas wygnania w Babilonie. Tylko oni odnosili korzyści z takiego stanu rzeczy. Pismo udowadnia, że Lewici byli jedynie pozbawionymi dziedzictwa sługami świątyni, nie posiadającymi żadnej własności w Izraelu. Z tego też powodu musieli Boży Immanuele pochodzić z plemienia Józefa, gdyż właśnie to było jego przeznaczeniem, ponieważ Józef został wyodrębniony spośród braci swoich i wyświęcony. Obie omawiane postacie Immanueli odebrały od Boga szczególne świadectwo i znajdowały się pod Bożą opieką, dając jednocześnie wskazówkę odnośnie trzeciego Immanuela, który również musiał nosić owo święte imię i wypełniać misję odnowy. Owym trzecim był Jehoszuła, syn cieśli Józefa, który wypełniał misję zapowiadanego przez Mojżesza proroka, choć był on jedynie nośnikiem ducha, jak i pierwszych dwóch. Owym duchem, którego dotyczą bezpośrednio niektóre proroctwa, jest jeden z aniołów, najprawdopodobniej ów tajemniczy Shiloch, którego Stwórca określił mianem syna. To właśnie on musiał wcisnąć się w ciało cieśli Jehoszuły, by wypełnić warunki paktu z szatanem i zbawić wielu. Przypominam również, że określenie syna anioł ów otrzymał jedynie jako odnośnik, jako metafora do relacji czysto ludzkich. Chodzi o potomka najbliższego sercu ojca, jakim jest z reguły jego syn, jako następca rodu. Wskazywałem także na fakt, że ów syn jest duchem, a nie człowiekiem i najprawdopodobniej w przeszłości już wielokrotnie ratował nam skórę, stawiając się za nami u najwyższego. Faktem ten wskazuje także na nasz dualizm jako ducha uwięzionego w ciele. Sam wielokrotnie wskazywał na ten fakt, lecz świat odrzucił owe wskazówki i postanowił wywyższyć ciało ponad ducha. Odrzucili jego jednoznaczne wypowiedzi spisane na przykład w Ewangelii Jana w rozdziale 8 w wersecie 58, gdy starał się wyjaśnić faryzeuszom swoje duchowe pochodzenie w słowach – Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wiemy także, że wielokrotnie zwracał uwagę elitom żydowskim na ich pomyłkę w stosunku do interpretacji faktów historycznych, czy też nauk bożych i swojej osoby, czego oni nie byli w stanie pojąć. Czynił to na przykład w Ewangelii Marka w rozdziale 12 oraz wielu innych wypowiedziach ewangelistów. Wiemy również, że Jehozua został odrzucony nie tylko przez elity żydowskie, które były wrogiem każdego, kto stwarzał zagrożenie dla ich pozycji, ale w okresie późniejszym nawet przez tzw. świętych, którzy podążali szeroką drogą świata. Ukazałem także początki odstępstwa od czystej wiary i wykazałem, że nastąpiło ono niemalże bezpośrednio po śmierci pierwszych uczniów. Zrzucony na ziemię szatan skrzętnie zajmł prawdę pod dywan i doprowadził w pierwszym rzędzie do zmiany imienia Syna Bożego, którym ten nakazał się określać, a który jest wyznaniem naszej wiary w Boga. Wiemy, że dwunastu uczniów było bezsprzecznie Żydami i mogli znać go jedynie pod jego żydowskim imieniem Jehoszua i jedynie w tym imieniu musieli zwracać się w modlitwach i dziękczynieniach do Ojca. Jednak owo święte imię Jehoszua, nadawane swym wybrańcom przez samego Jehowa, świętego na wieki, zostało podeptane przez owych najcięższych odstępców, którymi byli owi wywodzący się z elit ojcowie Kościoła. Owo święte imię Jehoszuła, będące jednoznacznym wyznaniem wiary w najwyższego Jehowach przez każdego, kto je wychwala, zostało zastąpione greckim, a następnie rzymskim, łacińskim imieniem trupa przybitego do krzyża. Z niego to świat uczynił swojego zbawiciela, swego bałwana, kukłę, swojego antypomazańca, to znaczy swojego antychrysta, który jednak nawet nie może się poruszyć i toczony jest przez wszelkie robactwo, co prorokowały liczne pisma. Świat odrzucił nieśmiertelnego ducha, a padł na kolana przed wykonaną ludzką ręką kukłą, cząstką bóstwa, któremu służy. Kto pojął tę prawdę, zrozumiał, dlaczego ustała wszelka moc dla wzywających pomocy z niebios. Od wieków narody wydzwaniają pod zły numer, dzwonią do Kowalskiego zamiast do Kowalewskiego. Nic dziwnego, że nikt ich nie wysłuchuje, skoro bowiem odstąpili od tego jedynego imienia danego ludziom, przez które mogą zostać zbawieni, a wyznają innego, to grzeszą a Bóg, jak wiadomo, grzeszników nie wysłuchuje. A Pan ostrzegał, by kroczyli tą wąską ścieżką, a nie po tej szerokiej drodze. Stworzyli sobie świat, jaki zaoferował im szatan, dlatego też pisał Daniel w dziewiątym rozdziale swej księgi, że aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Wypełnienie się tych proroctw obserwujemy aż po dzień dzisiejszy. Pan zapowiedział także, że naśladowcy będą prześladowani z powodu jego imienia, a miał na myśli imię Jehoszuła, gdyż innego nie posiadał. Skoro więc mamy być prześladowani z powodu Jego imienia, to będziemy tym bardziej prześladowani z powodu prawdy o tym imieniu. Ilekroć wspominamy przed światem o żydowskim imieniu Jehoszuła, będziemy doświadczali od naszych pobratymców tej samej nienawiści, jakiej on sam doświadczał od swoich. Wiemy przecież, że nie jest uczeń nadmistrza, czyli to wszystko, co czynili mistrzowi, będą czynili jego naśladowcom. W odcinku tym poznaliśmy również osobę Zorobabela jako babilońskiego szczepu lub pędu, który to wraz z arcykapłanem Jehoszułom odbudował zburzone Jeruzalem. Jest on postacią ważną, której poświęcono wiele proroc mylnie przypisywanych Mesjaszowi. Wszystkie te wątki udało mi się oczyścić z fałszujących jej interpretacji. Pod koniec odcinka rozpoczęliśmy omawianie proroc zajmujących się osobami proroka i Mesjasza oraz, jak się wkrótce okazało, osobno postacią króla, która ma panować nad narodami. Omawiając prorosła, wskazałem jednocześnie na manipulacje, jakich dopuszczano się od samego początku głoszenia rzekomych nauk bożych spisanych w Nowym Testamencie. Wielokrotnie wskazywałem na fakt, że jedynie cielesny potomek Abrahama, a nie jakiś poczęty z ducha, zasiądzie na tronie, gdyż właśnie tak brzmi przymierze Boga z Abrahamem. Pismo wielokrotnie wskazuje na ten fakt i każdy, kto naucza czegokolwiek innego o potomku abrahamowym w jakiejkolwiek postaci, czyni z Boga kłamcę, a taka niesubordynacja karana jest bezwzględnie śmiercią. Same proroctwa obnażają wszelką manipulację faktami, nie pozostawiając możliwości manewru, a potwierdzają to wypowiedzi Jehoszuły, gdy mówił uczniom, że będą mogli dać świadectwo o nim i nikt nie znajdzie argumentów przeciwko ich wypowiedziom. Takich argumentów po prostu nie ma, gdyż Bóg wyrażał się w piśmie w sposób jednoznaczny. Poczynając omawianie poszczególnych proroc w kolejnych odcinkach, wskazywałem na wyraźny dualizm omawianych postaci i jak bardzo są one rozgraniczone w wypowiedziach proroków. Nikt z Państwa nie ma już chyba wątpliwości, że pisma prorocze wypowiadały się na temat dwóch zupełnie różnych osób. Jedne prorokowały o owym potomku Abrahama, o królu, pochodzącym cieleśnie być może z domu Dawidowego, który w imieniu Boga będzie rządził sprawiedliwie nad narodami. Drugą postacią wyłaniającą się z Proros jest postać nieznana światu, która bezwzględnie podporządkowała się Bogu i przyjęła w swoje ciało Ducha Syna Bożego. Ponadto pismo odnoszące się do owej postaci odnosi się bezsprzecznie do postaci duchowej, a nie tylko do cielesnej, lub nawet raz do jednej, a następnie do drugiej. W takich przypadkach porostwa są nieco bardziej skomplikowane, ale ukazują pewną słabość postaci duchowego syna, który sam insynuował, że jest całkowicie zdany na pomoc z wysokości, zupełnie jakby ludzkie ciało czyniło go w pewnym sensie słabszym. Wszystkie biadania nad swoim losem, spisane np. w psalmach rzekomo Dawida, są właśnie uskarżaniem się ducha, który znosił dręki w ciele człowieka. To właśnie owe proroctwa ukazują pełnią jego cierpień, których doznawał każdego dnia, by wypełnić swą misję, a których przecież poprzednio nie znał. To właśnie jego Jakub określił mianem przyloch. Dowiedzieli się Państwo o fakcie, że Cieśla Jehoszła nie mógł zostać wybrańcem Bożym jako nosiciel dla ducha z wysokości tak długo, dopóki nie udowodnił swoją pobożnością, że jest tego godzien. Pismo wielokrotnie wskazuje w swych wypowiedziach, że najpierw żył i z całego serca i ducha służył Bogu, a dopiero gdy się spodobał Bogu, został uznany za godnego wypełnienia misji proroka. Jak wykazałem, wypowiedzi proroków nie pozostawiają suchej nitki na naukach świata o jakiejś dziewicy, która choć była już żoną Józefa, to poczęła z Ducha Świętego, dlatego też tzw. ojcowie Światowego Kościoła odrzucili ze strachem Pisma Starego Testamentu i narzucili wiernym swój wyrok, kwalifikując je jako zbór przestarzałych historyjek, określając je mianem Starego Przymierza. Usunęli oni to źródło informacji, zacierając w ten sposób wszelką prawdę o Bogu i o Jego pomazańcach. Zatarli informacje o zdradzie panującej w domu rodzinnym Jehoszuły oraz, że nie miał komu zaufać, a przypisali je domowi proroka Jeremiasza, którego ojciec kapłan Hirkiasz był jednym z najbardziej bogobojnych kapłanów wymienionych w piśmie. Z odcinka na odcinek wyłaniałem przed państwem obraz innego proroka niż tego propagowanego przez kościoły świata i jego obraz zaczął się wyostrzać. Wskazywałem na wątki związane z jego pochodzeniem, wyraźnie ukazujące prawdziwego i ukrytego przez świat lub ukrytego przed światem człowieka boleści, bezsprzecznie nie będącego judejczykiem, lecz efraimitą. Wykazałem, że nie tylko nie mógł on być potomkiem Judy, ale że musiał wręcz być potomkiem Józefa oraz że właśnie ten fakt tłumaczy cały ten dualizm postaci, która wyłania się z prorost. Dowodami takiego stanu rzeczy są same informacje zawarte w piśmie, począwszy już od księgi rodzaju. Przytoczyłem najważniejsze z nich, jak już same losy Józefa, jednego z dwunastu synów Jakuba, którego potomków sam Jakub wywyższył ponad swoich cielesnych synów, nadając Efraimowi pierworodztwo po odrzuceniu Rubena. W ten sam właśnie sposób pobłogosławił Józefa i ustanowił go pierworodnym ponad Judą. Józef stał się zatem znaczniejszy od Judy, gdyż otrzymał wieczystą władzę kapłańską, a Juda jedynie świecką. Wykazałem bezsprzecznie, że to właśnie Józef jest owym pierwszym i z punktu widzenia wiary najważniejszym pomazańcem bożym, gdyż otrzymał błogosławieństwo wiecznego kapłaństwa, które przewyższa błogosławieństwo władzy świeckiej, jaką otrzymał Juda. Wszelkie te informacje, choć zawarte w Piśmie Świętym, zostały skrzętnie ukryte przed ogółem, tak jak i fakty ujawniające prawdziwe powody odnośnie konieczności powołania osoby Mesjasza. Wskazywałem również prawdziwą postać zapowiadanego posłańca prostującego drogi Boże, oraz manipulacje poczynione na tych proroctwach. Ponadto ujawniłem i objaśniłem tożsamość zapowiedzianego Eliasza i bezsprzeczne fakty, że nie był nim wcale żaden Jan chrzciciel, który także temu zaprzeczał, lecz właśnie prorok Jehoszua, gdyż jedynie on reprezentował wszystkie cechy proroka Eliasza. Wskazywałem bezsprzecznie, że postać Jana Chrzciciela jest postacią jedynie marginalną w Piśmie i jest jedynie głosem człowieka nawiedzonego Duchem Bożym ogłaszającego nadejście odkupiciela. W związku z ujawnieniem tak szokujących praw spisanych w Pismach przecież w sposób zupełnie jawny. Ukazała się nam postać Jehoszuły, syna Józefa, na pewno z Galilei, ale definitywnie nie z Nazaretu. Syna Jakuba z pokolenia Józefa, będącego potomkiem Józefa, owego poświęconego nad swymi braćmi oraz tego pobłogosławionego syna samego praojca Jakuba, syna Izaka, syna Abrahama. Świat z pewnością na przestrzeni wieków nie przeoczył tych wskazówek, ponieważ Samarianie, jako mieszkańcy plemion Samarii, gdyż tak naprawdę nikim innym nie są, przyjęli nauki pańskie i rozpoznali w nim proroka Józefowego. Natomiast fałszywa nauka kościoła odstępców uczyniła z nich jakąś szczątkową społeczność żydowską, zaliczającą siebie samych od wielu stuleci do potomków plemienia Efraima i Manasesa. Owa społeczność, będąca pozostałością dawnych dziesięciu plemion Izraela, nigdy nie oczekiwała Mesjasza jako potomka Dawidowego, lecz właśnie jako proroka zapowiadanego przez Mojżesza. Na podstawie błogosławieństwa Jakuba oczekują kapłana z plemienia ich praojca Józefa, Czynią to aż po dzień dzisiejszy, opierając swą religię nadal na jedynie pięciu księgach mojżeszowych, przez co poza nielicznymi nawróconymi z miasta Sychar, a opisanymi w Ewangelii Jana, którzy jednak zostali pozbawieni życia już za czasów Bizancjum, ich o wiele później żyjący potomkowie nie dostrzegają faktu jego nadejścia i śmierci w dalekiej przeszłości. Powodami są przede wszystkim wymordowanie zboru owych nawróconych już w zalążku oraz fakt, że późniejsi potomkowie nie znają większości proroc spisywanych w odrzuconych przez nich księgach proroczych określanych mianem Ksiąg Judejczyków. Przypomnijmy sobie historię opisaną w Ewangelii Jana w rozdziale 4, wersety 5-43. do 43. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko Pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi, a była tam studnia Jakuba. Jehoszuła więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni, było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jehoszuła rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by zakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie Samarytankę o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jehoszuła rzekł do niej,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 Opis ten zawiera wiele istotnych wątków, jak chociażby fakt, że zostaje w nim wskazana istota małżeństwa, oparta na cielesnym obcowaniu, a nie na obrzędzie ludowym. Jak fakt, że niewiasta określa go mianem proroka i Mesjasza w jednej osobie. Jak fakt, że wypowiedź bezdyskusyjnie ukazuje Boga jako ducha, czyli jakąś formę energii, oraz że od duchowego oddawania Mu czci zależy nasze zbawienie. Wreszcie fakt, że sam Jehoszuła objawia się niewiaście jako prorok i zbawiciel świata, na którego czekali. Fakt, który jest bardzo istotny z punktu widzenia pochodzenia owego proroka. Z pewnością jednak nie mógł przedstawić jej siebie jako potomka Judy, lecz w najlepszym wypadku jako potomka Józefa, jeżeli przemawiałby w imieniu proroka, a nie w swoim. Przypominam, że przez cały okres pobytu Syna Bożego w Ciele Cieśli Jehoszuły mamy do czynienia z wypowiedziami ducha, który pochodzi bezpośrednio od Najwyższego. Dlatego też nie przedstawił się jej z pewnością jako król lub potomek Dawidowy, co jest równie istotne. W dalszym przebiegu czytamy. W tej chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł. O co pytasz? Albo o czym z nią rozmawiasz? Niewiasta tymczasem pozostawiła swój zban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Mesjasz? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Dalej w 39. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło wędzi. Dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam dwa dni i jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki twojemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawicielem świata. Po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Jak widzimy, wielu obywateli społeczności samariańskiej uwierzyło w twierdzenie, że to on jest owym wyczekiwanym prorokiem. Pytanie, co się z nimi stało? Z historii tej ponad milionowej społeczności w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego wiadomo, że zostali wycięci niemalże w pień przez tzw. chrześcijan, ponieważ wielokrotnie buntowali się przeciwko rządom Cesarstwa Bizantyjskiego. Może prawda wygląda trochę inaczej i buntowali się przeciwko przymusowemu wcielaniu ich do społeczności chrześcijańskiej i narzucanym im fałszywym naukom tego świata. Do dnia dzisiejszego przetrwało zaledwie kilkuset obywateli tej społeczności. Są oni potomkami Józefa reszta plemion izraelskich została rozsiana po całym świecie. Znając te fakty możemy być pewni, że przypowieść o sprawiedliwym Samarianie posiada bardzo głębokie znaczenie i nie była jedynie przypadkowym przykładem, lecz jest wyraźną wskazówką nad kierunkiem, w którym powinna podążać czysta wiara. Już sam fakt przytaczany w Ewangelii Jana, że obie społeczności, to jest Judejczycy i Samarianie, nie utrzymywali ze sobą absolutnie żadnych kontaktów, powinna uzmysłowić każdemu wiernemu, że w takim razie obie strony nie odwiedzały się, a już na pewno nie zamieszkiwały terenów innych plemion. Samarianczyk na pewno nie zamieszkałby w Judei, a Judejczyk na terenach Samarii. Wiadomo także, że Samarianie nigdy nie odwiedzali Jeruzalem, gdyż pielgrzymowali na górę Gerizim, o czym wspominał nawet Jehoszuła, gdy mówił o rzezi pielgrzymów, jakiej dopuścił się Piłat. Prosiłbym w takim razie nad zastanowieniem się nad prawdziwością wszystkich relacji opisywanych w Ewangeliach, w których to pobożny judejczyk Józef wraz ze swoją żoną Marią mieszkali sobie spokojnie w Naftaliskim Nazarecie i pielgrzymowali do Jeruzalem. Czy naprawdę uważacie Państwo, że coś takiego byłoby możliwe? Podążając dalej wątkiem Samarian, to w podobnym kontekście jak w Ewangelii Jana także Ewangelia Łukasza odnosi się do nich, a czyni to w rozdziale 17 w wersetach 11 do 19 w słowach,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 We fragmentach tych mamy do czynienia z wieloma nieprawidłowościami, na przykład, że szedł pomiędzy Samarią a Galileą, to znaczy którędy, gdy zarówno określenie Samarii jak i Galilei oznaczało wszelki teren poza Judeją. Również fakt określania Samariana mianem obcego, a siebie samego mianem Żyda. Są to wszystko drobne kłamstewka stwarzające wrażenie jego przynależności do plemienia Judy. W takim przypadku należy założyć, że określenie kogoś mianem Samaryjczyka, choć tylko częściowo poprawne, określało jego przynależność do domu Józefa. Również i w rozdziale 10, w wersetach 25-37 tejże księgi, w przekładzie Biblii Warszawskiej odnajdujemy dobrze znany przykład odnoszący się do tej społeczności. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił, wystawiając go na próbę rzekł. Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego –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 Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zabójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem przed tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo.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 A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim, rzekł mu jechoszuła idź i ty czyń podobnie. Przekaz jest jasny i wyraźnie wskazuje Samarian jako wzór do naśladowania i to na pewno nie tylko ze względu na ich postępowanie. Prawdziwy przekaz został bowiem ukryty dla poszukiwaczy Zaginionej Prawdy. Czy możecie państwo wyobrazić sobie wściekłość na twarzach judejskich faryzeuszy czy sadyceusza, gdy słuchali porównań z udziałem pogardzanych Samarian? Z całą pewnością ojcowie światowych kościołów zataili znajomość faktów o społeczności samariańskiej i przedstawili ją jako coś wyodrębnionego, nie posiadającego żadnych cech wspólnych z Żydami, gdy sami byli odpowiedzialni za jej zwalczanie. Ukryli te fakty przed światem, chcąc ukazać postać władcy, króla z domu Dawidowego, potomka Judy. Cel ich działania oglądamy na co dzień, a jest nim chęć władania nad władcami królestw, a nie służenia ludowi. Właśnie tak fałszuje się w historii i wprowadza naukę śmierci. Jednak jak widzimy, ze wszystkich przytoczonych dotychczas prorost wynika jednoznacznie, że mamy najwyraźniej do czynienia nie tylko z rozbieżnością osób, lecz także i okresów czasu. Mesjasz wykonał już swoją misję wypełnienia paktu z szatanem i wstąpił do nieba. Król, pochodzący ewentualnie z pokolenia Dawida, zostanie natomiast powołany dopiero po osądzeniu świata i ustanowieniu królestwa na ziemi. Gdyż właśnie tak mówi Pismo. Najpierw bowiem trzeba posiadać królestwo, czyli teren oraz poddanych, a dopiero potem można królować. Owym królem będzie zapewne cielesny potomek Abrahama, Judy i Dawida, być może nawet sam wskrzeszony Dawid, ale duchem, który będzie w nim przebywał, będzie ponownie duch Jehoszuły, anioła Bożego, gdyż to przecież on został określony mianem korzenia Dawidowego, czyli początku Dawida. W kontekście postaci musimy stale rozróżniać pomiędzy osobą cielesną i osobą duchową. Ów Sziloch, anioł, Syn Boży, zasiada obecnie po prawicy Ojca w niebie i zarządza jego niebiańskim królestwem do czasu, aż Bóg położy wszystkich jego przeciwników u jego stóp. Tak przecież mówi Pismo. Dopiero wtedy osądzi i da mu narody ziemskie w posiadanie. Wtedy też wstąpi ponownie i zajmie ciało potomka Dawidowego i będzie królem nad światem materialnym. W kontekście wszystkich tych faktów możemy zrozumieć, dlaczego ów duch ukazany nam w apokalipsie Jana pod postacią zabitego baranka jest godny otworzyć zapieczętowaną księgę. Nie przeszkadza mi jednak fakt, że uprzednio mowa jest o korzeniu Dawidowym, który zwyciężył, gdyż jest on ostatnim tym finalnym symbolem władzy świeckiej na ziemi. Nie zadziwia mnie również fakt, że nie znajdziemy w apokalipsie Jana żadnej wzmianki o Józefie poza wypowiedzią na temat dwóch drzew oliwnych jako Zachariasza. Korzeń Dawidowy, czyli król nad światem, jest finalną postacią odnoszącą się do przymierza zawartego z Abrahamem. Postać ta została przypisana Mesjaszowi, ponieważ świat odrzucił duchowego Zbawiciela, a poszedł propagowanym głównie przez Judejczyków cielesnym władcą. Generalnie rzecz biorąc nie dziwi mnie już nic związanego z pismami Nowego Testamentu, a po kolejnym odcinku i nie będzie zadziwiało również i państwa, gdyż pełne są one sprzecznych informacji, manipulacji proroctwami, a poza tym zataiły całkowicie prawdziwą tożsamość męża boleści i kapłana, ukazując przybitego do krzyża potomka Dawidowego. Do kogo więc modli się cały ten świat obudy i kłamstwa, klęcząc przed trupem przybitym do drewnianego kloca, który nawet ręką ruszyć nie może? Szanowni Państwo, takim to sposobem dobrnęliśmy do końca odcinków poświęconych proroctwom o Zbawicielu nas wszystkich, którzy szukamy. Wiem, że wielu z Państwa nie może z pewnością otrząsnąć się z tych szokujących informacji, znajdujących się w całkowitej sprzeczności z fałszywymi naukami sług szatana. Dla pokrzepienia ducha przypominam po raz kolejny moje wypowiedzi z prologu, że musimy zastanowić się nad faktem, dlaczego Pismo mówi i zaledwie tak niewielu przetrwa zagładę szatańskiego porządku rzeczy. Gdyby propagowane nauki oparte były na prawdzie i wyznawana wiara byłaby tą czystą, nigdy nie ustałoby błogosławieństwo Boże i świat wyglądałby zupełnie inaczej. Również i to jest dowodem na bezkresne odstępstwo i zarazem odpowiedzią na pytanie, dlaczego musi tak się stać. Przypominam także, że koniec tego porządku rzeczy nie nastanie, by ukarać grzeszników, lecz by uratować sprawiedliwych przedowymi grzesznikami. Jestem świadom faktu, że obraz świata wygląda zupełnie inaczej oraz że już teraz stał się on bardziej klarowny i uporządkowany i zrozumiały. Obraz ten wyklaruje się jednak dopiero po zakończeniu serii, a przecież przed nami bardzo ciężkie tematy, o ile nie najcięższe. Mam na myśli kolejne odcinki poświęcone tej ciemnej stronie mocy. Następny odcinek poświęcony będzie ujawnieniu kolejnych kłamstw skrzętnie ukrytych w Ewangeliach. Wiele z nich wyłuskałem na światło dzienne już w poprzednich odcinkach, ale istnieje jeszcze więcej, dużo poważniejszych, do poruszenia których nie mieliśmy dotychczas okazji. Jednak jak mówi stara mądrość ludowa, co się odwlecze, to nie uciecze. I ci z propagujących nauki świata, którym przez czysty przypadek udało się być może zasięgnąć za moim pośrednictwem kilku informacji obalających kłamstwa, którymi zwodzą świat, na pewno ucieszą się z kolejnego odcinka. Wyrażam skromną nadzieję, że może chociaż jeden z nich zastanowi się w swoim duchu, czego tak naprawdę się dopuszcza i co mu za to grozi, a następnie porzuci swój proceder i zacznie szukać Boga. W tym duchu żegnam się z Państwem dzisiaj i dziękuję Najwyższemu Bogu, że wspiera wszystkich, którzy Go szczerze poszukują. O Jehowach, Ty, który jesteś twórcą wszelkiego ciała i Bogiem Abrahama i Izaka i Jakuba, ty Boże, który jesteś Bogiem Twoich pomazańców, Józefa i Judy, który jesteś Bogiem wszystkich proroków i Twych Immanueli, który jesteś Bogiem Jeho Twego sługi i ducha, którego określiłeś mianem syna, który nie odpuścisz szatanowi jego buntu i kłamstwa i wszystkich okropności, które z nami wyczynia, lecz poświęciłeś umiłowanego swojej duszy, aby odkupił jego i nasze grzechy. Boże, który dałeś swoim sługom obietnicę wyratowania ich z szatańskiego buta i przyjęcia ich jak swoich synów i córek, ty, o Boże, jesteś błogosławiony i święty na zawsze. Amen. Dziękuję za uwagę. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino. Psalm Dawidowy. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go Dałeś mu panowanie nad dziełem rąk swoich Wszystko złożyłeś pod stopy jego Owce i wszelkie bydło Nadto zwierzęta polne Ptactwo niebieskie i ryby morskie Cokolwiek ciągnie szlakami mórz Panie Władco nasz Jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi Psalm 8, wersety 1-10 do